Thank <phone> you. <rings> Witamy, witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Bezimienny eee, i słuchajcie, nagrywamy, eee, nagrywamy kolejny odcinek dla was, czyli już pełny, e, pełna liczba, bo liczba 90, 90 odcinek, eee, nagrywamy dzisiaj akurat e, w innym trochę terminie, dzień później, bo, e, bo w środę, w sumie to nawet dwa dni później, bo, bo w, przepraszam, cię jest wtorek czy środa że jest środa, tak, sorry. E, środa, tak. E, miałem wolne, e, dlatego. E, nag nagrywamy dla Was e, dzień później, bo mieliśmy problemy i w ogóle personalne problemy są straszne. Dlatego. E, w dzisiejszym odcinku będzie ze mną Rafał Radomyski. Siema, cześć. E, będę ja, Krystian Kender i będzie z nami, słuchajcie, będzie z nami gość, nowa osoba. Pierwszy raz w ogóle nagrywa podcast, i, ale ma dosyć dużą wiedzę o grach, więc mam nadzieję, że będzie dobrze. Jest z nami Miłosz Matysiak. Witam, ale mi posłodziłeś, co naprawdę, dziękuję. E, Okej, okay, troszeczkę Ci posłodziłem, ale, ale już nie będzie tak słodko, bo Miłoszu, standardowo jesteś nową samą w... Podkaście więc niestety, ale musisz powiedzieć parę słów o sobie. Co robisz, czym się zajmujesz, w co grasz, co lubisz robić w wolnym czasie, jakieś takie rzeczy, cokolwiek o sobie. Parę słów. Cokolwiek o sobie. No, co robię? Pracuję zawodowo, nie jest to istotne, czym się zajmuję. Generalnie moją pasją są gry, no już od najmłodszych lat, od, począwszy od Pegasusa, po Amigę, po pierwsze Playstation, no, głównie marka Playstation dla mnie jest synonimem grania. A gram we wszystko, tylko nie gry sportowe, nie wyścigi. Tyle. to mhm. no z... Okej, okay. dobra, więc e, słuchajcie, jest miłoż z nami, miłoż e, będzie dzisiaj mówił o głównym temacie. Słuchajcie, gu, głównym tematem w dzisiejszym odcinku będzie nowy Crash. E, jak z pewnością wszyscy wiemy, wyszła zajebista trylogia Crash'a, Crash Bandicoot and, and Insane Trilogy. E, spoko, e, mamy zremasterowanego Crash'a po, nie wiem, chyba tam 20 latach. E, cała trylogia jest. E, Ograł ją Rafał, ograł ją Wojtek, więc słuchajcie, to będzie dzisiaj w temacie głównym, ogarniamy krasza. Poza tym, oczywiście powiemy, co ostatnio było w kinie, bo przypominam, że Rafał ma Unlimited i woli oglądać filmy w kinie niż w domu. I poza tym oczywiście powiemy o paru ciekawych grach, o których pewnie ograliśmy ostatnio. Więc słuchajcie, 90 odcinek nagrywamy, tak jak już mówiłem, w środę jest w pół do 11 wieczorem jedziemy Hyde Park, Rafale, co robiliśmy, co robiłeś, w sumie co wszyscy, wszyscy robiliśmy, ale co ty, Rafale, konkretnie robiłeś przez ostatnie dwa tygodnie, w sumie to przez tydzień, bo tydzień temu nagrywaliśmy. No, w sumie tak, to przez tydzień. No. I... Co tu dużo mówić, w pierwszej kolejności dorwałem się do krasza, chyba, to to należy powiedzieć, to będzie głównym tematem, więc yy, no od tamtej pory nic innego nie włączałem, nie, nie próbowałem nawet. Yy, próbowałem, sorry, próbowałem tego Telltale'a, grę od Tron też odpalić, ale bardzo szybko się <śmiech> tym zmierziłem, odpaliłem, zgasiłem po 5 minutach. No no. Może jakieś tam wiesz historyjki takie gdzie, gdzie wiesz oni sobie borderlandcy opowiadali czy coś innego to jeszcze dało radę mi przejść, ale e, poziom serialu a poziom wiesz tej gry jest tak różny, że nie będę w stanie tego przejść, to wiesz od razu idzie do kosza. Tutaj mhm. się nie ma co oszukiwać. A propos gry o Tron, to obejrzałem już pierwszy odcinek nowego, ja też, nowego sezonu. Ja też, ja też, e, ale w ogóle ja ciekawe, straszne, strasznie głośno było o tym, że nie, nie otwarcie, spoileruj. bo to jest ostatni, żadnych spoilerów nie będzie, ale że no? otwarcie e, tego sezonu, to chyba jest trochę kwestia takiego hype'u e, wynikającego właśnie z fobii przed spoilerami. Wiesz, że oglądanie na premierę pozwoli ci uniknąć tych spoilerów, bo dokładnych liczb nie pamiętam, to są oczywiście duże liczby, ale mm -hmm. dwukrotnie więcej osób poglądało ten odcinek na otwarcie pierwszy, siódmego sezonu niż do tej pory rekordowy na zakończenie ostatniego, nie? szóstego. Może po prostu Więc... dlatego, że każdy czeka. Tak, ale wiesz, tam było wiesz, kwestia średniej ilości widzów, nie? Nawet ona rosła z każdym rokiem i tak dalej. Oczywiście wszyscy czekali i nie wierzę, że wiesz, tak samo nie czekali na ostatni odcinek ostatniego sezonu, po prostu przez ten okres ostatniego, nie wiem, tam półrocza, czy nawet więcej, kiedy te, ta siódma seria była kręcona, no to się mocno chyba fala powiększyła, nie? Znajmniej. Ja jeszcze. Rafael, chcia chciałem, chcia chciałem ci powiedzieć taką ciekawostkę z tego, co się orientuję. E Moja dziewczyna jest chyba na grupie Gry Gryotron na Facebooku i tam nawet na tej grupie powiedzieli, żeby nie wchodzić na tą grupę e po, pre po, po premierze odcinka, jeśli się go nie oglądało, bo po prostu będziecie zasypywani różnymi memami z, z Gry o Tron, no, nie? no No i może to też ma jakieś znaczenie teraz tym, z tym ed, ed, ed, ed, ed Sharanem, Sharenem, nie? To, to teraz też jest dosyć ostra beka i wszędzie to jest. No, ja nie no stąd ale... na to w internecie też, no. Ja na szczęście jakoś tak nie, nie boję się spoilerów, bo kiedy, wiesz, kątem oka widzę, to wystarczająco szybko ignoruję, wiesz, tą wiadomość dla mózgu i w sumie nie zdarzyło mi się... Jakoś tak mocno, żeby coś mi zaspoilerowało, jakikolwiek mem, jakoś tak, nie wiem, system jakiś taki mam obronny. E, uh -huh. No dobra, ale gra o Tron się dopiero zaczyna, myślę, że tam się jeszcze dużo wydarzy, w każdym razie sam początek mi się e, podobał. Co w kinie ciekawego, to, to sobie standardowo na koniec powiemy, bo póki co no, jestem wierny mojej misji, żeby e, w miarę na bieżąco już zaległości ponadrabiałem i w miarę na bieżąco wam mówić na co warto teraz iść do kina, a nie co było fajne, ale już nie grają i sobie ściągnijcie powiedzmy w necie albo nie wiem, czekajcie na DVD. E... Ale y, Rafale powiedz mi, czy karta ci się zwróciła już już troszkę? 2 4 6 8 10 filmów w tygodnie. O boż. Ta chyba się zwróciła. <śmiech> no wiesz co, ona się teoretycznie zwraca, wiesz. to, to nie jest do końca tak, bo ja wiem. chodziłem do kina, nie wiem, raz powiedzmy w miesiącu, nie? E... No ale teraz dużo więcej tych filmów, wiesz, pooglądałem i to jest to jest fajne, bo powiedzmy wszystko oglądasz na jednym poziomie. E... Kiedy, wiesz, kiedy oglądasz w domu, to zawsze jest tak, że a, tu sobie zrobisz jakąś przerwę, tu ci ktoś zadzwoni i tutaj akurat będzie, wiesz, trochę gorszy klimat albo jeszcze coś innego ci będzie przeszkadzało, a w kinie prawie zawsze masz to samo, no jed... największym problemem może być, wiesz, jakiś słaby tam sąsiad, ewentualnie, że nie będzie miejscówek i, wiesz, i będziesz w drugim rzędzie i cię kark będzie wolał, nie? Albo to, że nie możesz A... siedzieć bez spodni. No, ja tam zwykle dbam o to, tam, żeby pasek był zapięty ciasno, ale okej. Okay. Może inne kina mamy. Chodzi mi o to, że w domu A... możesz siedzieć spodni, aż kinie A, no tak, w domu możesz... Nie, zauważyłem, że faktycznie no tyle, że w domu jest wygodniej, bo jak idę po pracy, a no do pracy chodzę w garniturze, więc i buty mam od garnituru, no to po dwóch godzinach w kinie, gdzie za bardzo nie można jakoś tam wyciągnąć nóg i tak dalej, to zwyczajnie bolą mnie pięty, bo, bo to jest niestety takie niewygodne trochę ułożenie, nie można się tam wyciągnąć i tak dalej. No ale to są pierdoły. Eee, co było grane? Mm -mm pierwszeństwo będzie na króla Artura postawione. Był też Spider-Man nowy, e, który dopiero co miał premierę. E, były Transformersy, ostatni rycerz, piątka, które w sumie też o króla Artura zahaczają fabularnie. E, jakby ktoś był zaskoczony, na szczęście już wychodzą z kin, to też przyspoileruję trochę. Mówią recenzję przyszłą. I, i było Baby Driver. E, czyli w sumie 5-4 pięć, bo jeszcze Baywatcha oglądałem, sorry jeszcze Baywatcha oglądałem, no to A, można powiedzieć, że pięć pięć w miarę głośnych filmów to sobie tam je krótko omówimy później no i co, no i Crash, no jak się dorwałem do Crasha, to, to, to nie przestałem wiesz, przez kolejne wieczory, dopóki dopóki tak naprawdę nie przeszedłem pierwszej części bo nie będę tutaj ukrywał, że z trylogii na razie wciągnąłem jedynkę natomiast najwięcej ona nam powie o, o całości, tam przeszedłem sobie kilka leveli randomowych gdzieś tam w trójce dlaczego Dlaczego jedynka najwięcej nam powie o tym to, to sobie powiem przy recenzji w każdym razie to co mnie tylko zastanawia to jest to, że gra się zajebiście sprzedaje Wszyscy o tym wiemy, że, że tam mm -hmm. na sprzedaży jest wysoko i że był problem z jej dostępnością. E, ja się załapałem na jakiś drugi rzut w Euro, w sieci Euro, e, gdzie zamówiłem z magazynu, żeby mi dostarczyli do sklepu, bo oczywiście w żadnym sklepie na półki to nie trafiło, tylko z magazynu rozsyłali tam, gdzie ludzie sobie zamówili. Nie wiem, jaka to była partia, ale na szczęście można to było zrobić. To ja byłem wiem, w dniu też premiery na otwarcie od dziewiątej stałem pod Mediamarktem i no było tam Cztery sztuki były, z czego ja wziąłem dwie dla siebie i dla kumpla. Więc... Później po południu no, jest, koleżka ja się... już był, już no, nie, nie znalazł. No dokładnie, no ja to o tym mówiłem na ostatnim odcinku, że bodajże czwartego dnia po premierze, czyli w poniedziałek, to to jak dzwoniłem do dużych sieci, to gdzieś tam mówili o jakichś, wiecie, ostrołękach i tak dalej, jakieś takie malutkie miejscowości, gdzie gdzieś tam podobno mają jakąś sztukę, a na miejscu by się okazało, że to puste pudełko z zajebaną płytą, której nikt nie zjął ze stanu, nie? Bo już kiedyś miałem taką sytuację z, z Wiedźminem, jak szukałem e, serca z kamienia, które też było wyprzedane w tym kolekcjonerce z kartami. Nie? Zawsze mogłeś kupić na legro za eee. 500 zł. Znaczy kupiłem, w końcu nawet dostałem chyba, więc nie wiem ile kosztowały. Na pewno było przepłacone względem ceny premierowej. A... No ale oni wiesz, nie chcieli mi tego sprzedać, bo mieli to jako wadę, bo ktoś rypnął kod wtedy z tego pudełka ja chciałem, żeby mi same karty sprzedali po tej cenie co mają, bo kody chodziły wtedy po 15 zł, więc tak naprawdę cena byłaby spoko. Ale nie, oni pudełka z kartami nie mogli sprzedać, bo trudno. Eee, no i co w sumie, a i wiem co chciałem powiedzieć no i tak, niby tyle wiecie się tego posprzedawało, jestem bardzo ciekawy bo to CDP było dystrybutorem i jakby zasiliło wszystkie sklepy eee, ciekawy jestem ile tego było naprawdę, bo Patrzyłem sobie na tablicę znajomych i u nikogo krasza nie widziałem, dosłownie. Co mnie bardzo zaskoczyło. Ludzie grają w coś innego, więc yy, część ludzi, część internetu strasznie się, wiesz, nakręciła, zajerała, biega za tym, brakuje tego, ale może to jest kwestia, że podasz tutaj, wiesz, ten popyt nakręciła, że po prostu była za niska, nie? I, i stąd trochę takie cyrki wychodziło, bo no cztery sztuki to też nie jest za, za szczególnie dużo, podejrzewam, że, że jak Call of Duty wchodzi, to tam karton wjeżdża, co najmniej, nie? Jakiś solidny. Znaczy, ja, ja myślę, ja myślę, Rafale, że to będzie jedno i drugie, że było, z, nie spodziewali się tak dużego zainteresowania tą grą, nie było może one nie wiadomo jak duże, ale, ale było po prostu większe niż, niż myśleli, że będzie, bo w końcu to jest odgrza, odgrzewany kotlet, jakby nie patrzeć, w sumie w dosyć niezłym wydaniu. Więc, więc po prostu tutaj ja myślę, że te cztery sztuki są za duże jakby było sześć, by było ok, ale normalnie jest dajmy na to osiem Czy ty, no. wiesz, to jest dla mnie o tyle dziwne, że pamiętam jak, jak nagrywaliśmy w sumie nagrywamy już kawał czasu można powiedzieć, kilka lat i pamiętam wiesz, te wszystkie sytuacje jak było zeszłoroczne E3 i wiesz, plota niesamowita poszła, bo któryś tam wyszedł w koszulce krasza wiesz, na, na scenę nic oczywiście o nim nie mówiąc, ale tyle, że miał koszulkę krasza potem się pojawiło coś innego, potem wiesz... Uncharted i, i level krasza się gdzieś tam pojawił w nim wrzucony, więc yy, były sygnały, za, za każdym sygnałem był niesamowity hype, jakiś tam sklep jeszcze dał jakąś grafikę, wiesz, z Włoch, czy coś w tym stylu, nie? Żeby tam nie tracić nadziei, no trochę... Trochę można powiedzieć, że to był taki nasz w klimacie Sony Half-Life 3, nie? I... I nie wiem, jak można tutaj było, wiesz, stwierdzić, że zainteresowanie będzie małe i podejrzewam, że to był problem, wiesz, gdzieś po stronie dostawcy, że oni mieli ograniczoną ilość, nie? Że gdyby, gdyby można było, to by więcej tego leżało, nie? No ale tak samo, wiesz, bywa z różnymi rzeczami na premierę, jak choćby tam wiary czy czy prosiaki, nie? Tak, tak, tak, tak. Zresztą ja, ja byłem żywym przykładem tego. No no, no co i coś... dobra, no z takich, z takich ciekawych no. rzeczy to chyba tyle. Nic nic mi się więcej nie przypomniało. E, Okej. Okay. Dobra. E, to może ja coś powiem w takim razie. E, nasz gość niech będzie ostatni. E, słuchajcie, co ja co ja gram? W co ja gram ostatnio? Ostatnio miałem jakieś problemy z... Aha, Boże, ja byłem na wakacjach. Byłem na wakacjach takich dłuższy, dłuższo weekendowych i tro trochę miałem dużo załatwiania w tym związku. W związku właśnie z tymi wakacjami i nie bardzo miałem e, czas, żeby pograć. E, oczywiście w Ghosta odpaliłem Ghosta e, i tylko Ghosta odpaliłem, e, żeby było ciekawie. W sumie z tego, co mi się wydaje, nic nic kompletnie nie odpaliłem, e, ale ale e, słuchajcie, będę testował, e, dostałem przedpremierową w ogóle kod na... Dezeus de Zeus. De Zeus to jest grana wiara, która dosyć fajnie wygląda, bo będzie się prezentowała tak jak byśmy grali w jakiegoś dajmy na to gadowora, tylko że tylko że na wiarze mamy jakąś tam tarczę, miecz i możemy sobie ciachać do końca filmiki, które pokazują ten tytuł, nie do końca pokazują jak ten gameplay będzie też wyglądał, ale jestem bardzo ciekaw tego tytułu, bo coś się ruszy w wiarze i ja się z tego powodu cieszę, a poza tym na pewno będę też, bo dostałem sobie kodzik na Superhota, w Superhota specjalnie nie grałem bo wiedziałem, że jest dobry i czekałem, kiedy wyjdzie na VR, -a. jak zaczął wychodzić na VR, już wszędzie jest na VR to teraz jest na PlayStation na VR i właśnie, właśnie mi się ściąga, więc czekałem po prostu na ten moment, w którym to wyjdzie mi na VR myślę, że w na VR ta gra się zajebiście sprawdzi I, i, sobie to będę ogarniał, myślę, że nic, w nic ciekawego nie grałem, obejrzałem oczywiście tą, tą grę o Tron, ale ja, ja, ja akurat się tym odcinkiem jakoś mocno nie jarałem. Trochę był taki dla mnie nu nudny. Nic się ciekawego tam moim zdaniem nie wydarzyło. Aż tak. I jeszcze chciałem powiedzieć o jednej rzeczy. Tak, o jednej rzeczy chciałem powiedzieć, że wyobraźcie sobie, że byłem... To taka ciekawostka. Właśnie jak byłem sobie na, na tych wakacjach, to byłem w nukre, nukre, nu, nuklearnym... Bunkrze. E, bardzo fajna opcja. E, to jest w Anglii na, za Londynem kawałek. E, były filmy instruktażowe co zrobić jak będzie wybuch, jak mamy się zachowywać, co zrobić w domu, jak sobie stworzyć swój własny e, fallout. Świetne. Eee, więc ogólnie polecam wybrać się kiedykolwiek do jakiegoś takiego bunkru przygotowany właśnie na atak nuklea, nuklea, nuklearny. Boże, ma, mam problem z tym słowem. Eee, bo poczułem się trochę jak w powiem szczerze, eee, więc więc jak najbardziej polecam. I ogólnie gierkowo było u mnie dosyć słabo, będę nadrabiał, pewnie teraz będę, będę to wszystko nadrabiał, szczególnie pogram dużo na więc eee, to tyle u mnie. Więc Miłoszu, co tam u Ciebie? U no, mnie pogoda sprzyjała bardzo nad graniu. No, wiadomo, no, ten miesiąc stoi pod znakiem krasa, ale oprócz tego udało mi się znaleźć czas na inne tytuły, jako że staram sobie tą grę dawkować pomału, co by jej za szybko nie skończyć. Bo będę musiał czekać 20 lat na kolejny remaster. Eee, oprócz tego Dark Souls 3. Wróciłem do tej gry, zaczynam ją od nowa, przechodzę ją razem z kumplem, który, który, który jest świeży w temacie Soulsu, bronił się przed tą serią rękami i nogami, ale bardzo przyjemnie się gra we dwóch. Oprócz tego e, przyszedłem Until Dawn, Brothers z PlayStation 3, e, zacząłem grać też w grę z Plusa Tokyo Jungle na PlayStation 3, bardzo ciekawy tytuł. Sprawdziłem też Daciu, tą grę imprezową. Też dosyć ciekawe. E, ta Daciu to jest to, co ściągasz aplikację? Tak, ściągasz aplikację na telefon. O, to tak. To, to na pewno sobie, po, później rozwiniesz ten temat, bo jestem zainteresowany tym, tym tytułem dosyć mocno. No i czasem jeszcze pogrywam, jak znajomi wpadną Metal Slug Anthology, czyli e, gra z PlayStation 2 Wszystkie części Metal Sluga, no co tu dużo mówić, masa... Ale one nie, wyg one nie wyglądają chyba zbyt dobrze. E, no nie wyglądają zbyt dobrze, mało tego, nie chodzą zbyt dobrze, bo... No właśnie, z... nie chodzą też zbyt dobrze, dokładnie. Bo jak jest sieka, to potrafi ta gra spać do 15 fps tak na oko i... No ale fan jest tak czy inaczej. Mhm. No oprócz mhm. tego w kinie no. byłem na Spider-Manie, Baby Driver. No, no Niestety byłem też na Baywatchu że później pogadamy o tym. No. E, no dobra. E, do, dobra. Więc e, słuchajcie, tyle u Miłosza. E, jedziemy jedziemy e, dalej z tematami. E, I co? E, Miosz bo widzę, że tylko ty tak na dobrą sprawę masz e, jakieś e, wiadomości. Ja też mam Newsy, i... tylko ich nie wpisałem w rozpiskę. Tu chciałbym się usprawiedliwić przed prezesem. E, dobrze, więc w takim razie e, Miłosz, e, weź coś jednego, a później e, damy Rafałowi też powiedzieć. Okej, okay, wystartowała promocja e, nowa, letnia PlayStation Plus, nie w PlayStation Plus, PlayStation Network. Jest masa mm -hmm. tytułów, naprawdę. Jak ktoś nie ma planów wakacyjnych, to może za niewielkie pieniądze się zaopatrzyć w kupę dobrych gier. między innymi The Witness za 35 zł. Jak ktoś lubi sobie pogłówkować. Jest Stardew Valley, jak ktoś lubił za młodu Harvest Moon. To jest naprawdę bardzo dobry tytuł, spędziłem z nim na Steamie 100 godzin i bardzo mi się podobał. Bloodborne za wersja GOTY, też rewelacyjna gra, Dum za 6 dnych, naprawdę kupa gier. To ja wam mhm. powiem do tego, że jest y, Pro Project Cars za 54 zł, y, że jest Bar Batman Arkham Knight za 59 zł, no więc jest trochę tych tytułów. No Man's Sky 61 zł, to też chyba y, jeszcze takiej ceny nie było biorąc pod uwagę hałas wokół tego tytułu. No, coś na pewno można złapać na wakacje, to fakt. Rafał, a ty co w takim razie masz? Z kolejnych newsów yy, mamy jakieś pierwsze plotki o przecieki, w zasadzie kompletnie nieoficjalne, ale tam nazwijmy to, że z kilku źródeł potwierdzone yy, odnośnie PlayStation 5, że ma być w przyszłym roku ponoć na E3 zapowiedziane. I, mhm. i wystartować do sprzedaży z kolei w 2019 roku, tak to tyle, e, tyle wiemy i ma też być jakaś zmiana w e, PlayStation Now e, która to ma być połączona z PlayStation Plusem usługą. Czyli oh. być może trochę, e, zobaczymy jak to będzie w szczegółach, ale takie przecieki też tam właśnie z kilku źródeł były, więc e, być może ten abonament trochę więcej będzie miał korzyści i bardziej, wiesz, na konsolach będzie wykorzystywanym, no bo do tej pory to on służy e, pecetowcom, żeby sobie pograć ewentualnie w jakieś starsze ekskluzywy, nie? Mm -hmm. Ale ja jestem tylko ciekaw, jak miałoby to mniej więcej wyglądać, no bo jeżeli nawet chcą nała dołożyć do plusa, no to ja mam nadzieję, że po pierwsze nie będzie mniejsza ilość gier w plusie. Po drugie... Cena będzie wyższa na pewno. No właśnie cena zostanie ta sama, bo, bo, bo, bo słuchajcie, no to, to wolał jednak kupić to oddzielnie, i tak będzie droższa cena niż mieć to razem i tak więcej za to płacić. To, to w ogóle nie. nie Ale Christian, nie, nie, nie mi się wydaje, że, że to jest kompletna Ostatnio. No zobaczymy, no. ostatnio rozmawialiśmy o tym, że wreszcie trochę zwiększyło swoją wartość i, i, i sens w ogóle wykupowania, oczywiście dla tych, których multiplayer nie jest jakby wystarczającym sensem, żeby, Plus, tak? no. żeby plusa wykupować, że te gry są coraz ciekawsze, no że ta baza tytułów, które mają już tam rok czy dwa jest na tyle ciekawa i, i, i tych gierek jest trochę, nie? Mhm. No co zresztą co miesiąc o czymś ciekawym mówimy nawet z plusa i jest spoko. Więc yy, wiemy też, w którym kierunku Xbox się rozwija, tak, że dają tą wsteczną kompatybilność i, i ogólnie takich bonusów, yy, które nie są właśnie nowymi grami, to, to jest u nich można powiedzieć, że więcej. Tym bardziej, że gry w Goldzie też, yy, też nie są słabe. Więc yy, może to jest właśnie ich yy, sposób na, na kontrę. Nie? I, I wcale tutaj to nie musiałoby oznaczać podwyżki moim zdaniem, bo. Yy, nie uważam wcale, żeby to wprowadzenie tej usługi spowodowało, że, nie wiem, wzrosną im koszty utrzymania tej usługi, niesamowicie. Nie uważam, żeby mieli dużo abonentów na konsolach. No, poczekaj, poczekaj, poczekaj, R Rafale, bo moim zdaniem w tym momencie się rozpędzasz. Oczywiście, że jeżeli, jeżeli Now by był z plusem razem, i to by było w tej samej cenie, dajmy na to, to dużo osób na pewno by to spróbowało, w związku z tym te, ten ta usługa jest na serwerach, na pewnych serwerach. I te, te serwery musiałyby być lepiej wyposażone, musiałby być ich więcej, i ogólnie większa moc obliczeniowa byłaby tam potrzebna, więc Oczywiście, to nasza na cena by poszła, po, poszła że by masz do góry. Rację. Oni musieliby się na to przygotować, a nie, wiesz, walnęli na premierę, pierwszy w plusie. I ale to jest, to, to jest jeden punkt no. widzenia, tak? A spójrz na to z drugiej no. strony. Jest to usługa, marketing. Która... Nie, no dobra, Nie chodzi okay, o marketing, PR. chodzi mi o samą usługę. No. Jest sobie usługa, która okay. musi być utrzymana, musi działać ma obecnie jakiś ruch i powiedzmy, że nawet dorzucając nowe gry, ten ruch bardzo nie wzrośnie, a usługa jest przygotowana, żeby jakiś ruch zasilić, tak? Być może jest to w ten sposób, wiesz, stwierdzone, że poradzą sobie spokojnie z dopływem. To nie jest tak, że ten sam serwer, wiesz, do Nała może być przeznaczony do wiesz, do plusa, żeby gry szybciej ściągać, nie, bo to są wiesz dwie niezależne usługi, więc mhm. jeżeli mają wolne miejsce, i myślę, że to nie jest zbyt popularna usługa, tak jak wiele, które gdzieś tam się pojawiają na konsolach i, i wiesz, tak jak, nie wiem, jakieś Kinekty na Xboxach i tak dalej. No po prostu coś jest, fajnie, że jest, my się z tego cieszymy, ale tak naprawdę z tego nie korzystamy. Jest bardzo dużo takich usług, wiesz, nie no ale na konsolach. PlayStation Now no to nawet nie jest dostępne w Polsce, gdzie tam w Anglii jest dostępne. No to swoją drogą, ale wiesz, no ale rozmawiamy tak ogólnie, nie? Więc... Yy moim zdaniem wcale to nie będzie musiało być związane z podwyżką, bo, bo to może być, wiesz, jeżeli oni będą faktycznie chcieli zrobić kontrę, a wiemy, że polityka cenowa Sony jest w miarę bezpieczna nie dali zbyt dużej ceny wiesz, nowych konsol gry potrafią kosztować niektóre tanio i, i być powiedzmy fajnymi przygotowanymi ekskluzywami, które nie kosztują 350 zł wcale, wiesz, poza tym promocje na plusa zobacz jakie ostatnio były najpierw miałeś promocję przez miesiąc, żeby go kupić za 130 zł, potem miałeś promocję przez miesiąc, żeby kupić 15 miesięcy zamiast 12 a wcześniej przez długi czas nic takiego nie było, więc patrząc wiesz, jakby na sumę yy, jesteś pewien, że nic nie było, bo mi się wydaje, że promocje na plusa są co 3 nie wiem, pół roku, co 3 miesiące takie mam wrażenie dosyć... Nie? No ostatnio z ostatnio tego więcej niż zazwyczaj. No, ja tak. obserwuję po prostu nasilenie. Tak. Staram się śledzić te wszystkie newsy związane i z tą usługą i z innymi. Widzę jak bardzo ją promują. Wiadomo, że na tym wszystkim zależy, bo to jest przywiązanie gracza jakoś do, do tego. To nie jest na zasadzie, jak już masz ten abonament, to nie podejmiesz z dnia na dzień takiej banalnej decyzji, że dzisiaj sprzedasz konsolę i przesiądziesz się na Xboxa, bo ci wzrosną koszty powiedzmy tej przesiadki, nie? że tam będziesz też musiał abonament wykupić od nowa i tak dalej. Eee, Koszty, kosztami, daje... ale trofea. A tam, no trofea, oczywiście. to, to nie, nie dla każdego To są, nie są, jest ale takie, A wielu ludzi jest Nie, tak, no ja nie, wiem, wiem dla dużej części graczy one są bardzo ważne. Zdaję sobie z tego sprawę. Są mi też zawsze miło jest, jak coś ciekawego wpada. W każdym razie. Eee, ja już tam swoje zdanie wielokrotnie wypowiadałem na różne tematy. Nie zawsze ono było takie jak innych. Mi się wydaje, że będą starali się zrobić z tego solidny argument, żeby wybronić się w pełni przed Xboxem, tym bardziej, że będzie zachwiany rytm, tak? Będzie zachwiany rytm konsol, bo oni wprowadzą e, zieloni znaczy tego, tego X-a swojego kolejnego. Jak słyszeliśmy przed chwilą, to na piątkę, to będziemy musieli czekać jeszcze dwa lata prosiak tak naprawdę no, jest fajnym wyborem dla, dla kogoś nowego, ale powiedzmy, że nie wprowadza nowej jakości rozgrywki. Nie można sobie na pewno tak tego nazwać. Więc, y, trzeba sięgać po jakieś inne rzeczy i tych asów w rękawie oni mają jeszcze sporo, tak? Mogliby wprowadzić, wiesz, y, bardziej zaawansowaną wsteczną kompatybilność, albo, nie wiem, y, dodatkową grę z plusa co miesiąc, która pochodzi z PS3, ale jest na PS4, czyli tam odpala się, powiedzmy, w lepszej jakości, nie? Typu te, wiesz, jakieś tam, no, dużo jest tych tytułów, które po 40 zł niby sprzedają, prawda? Więc, y, ja będę obstawiał przy tym stanowisku, zobaczymy, jakie będą kolejne newsy. Ja uważam, to za kompletną bzdurę i Sony. Nie wiem dlaczego miałoby w ogóle łączyć PlayStation no z PlayStation Plus dla mnie kompletna bzdurę. Dlatego, bo że oni udsumowaniem... i tak wygrywają z Xboxem i tak wygrywają, mają przewagę. Nie Ale wiem, jeżeli co... usługa im się nie sprawdza w sensie za pieniądze, no to trzeba ją połączyć z czymś innym, żeby była, wiesz, i co te baki, i co feature, nie to jest. No bardzo... bo zamknąć po prostu. No ale zamykanie jest bez sensu, bo to, wiesz, jest minus argument. No Xbox ma tą wsteczną kompatybilność i tych gier więcej dostępnych. I, no PlayStation i tym... też ma, tylko oni po prostu sprzedają te gry jeszcze raz. No zobacz, masa gier jest z poprzedniej generacji jest dostępna na PlayStation 4, tylko nie jako wsteczna kompatybilność, a jest do kupienia po prostu jeszcze raz. No to fakt. Dobra. I co jeszcze? Mamy jeszcze Duma. Yy, mamy jeszcze Duma, Dum yy, to chyba będzie najbliższy weekend, który yy, zaraz yy, jeszcze się upewnię, ale to będzie weekend, w którym chyba zacznę przygodę z tym Dumem i przekonam się, czy, czy, chcę już się przesiadać na, na pełną wersję, bo ciągle gdzieś tam jest nie na fizycznej, ale w pamięci na kupce wstydu. E, ma być jakaś aktualizacja duża, gdzie warto będzie dużo sprawdzić rzeczy, bo, bo będzie mnóstwo rzeczy darmowe, mnóstwo będzie dodatków w grze wieloosobowej za darmo i tak dalej i tak dalej. Ale to czy kogoś interesuje gra wieloosobowa w duma, według duma stoi single playerem, a multiplayer jest no słaby, no, kurczę, mamy masę no może, wiesz, może to jest, Może to jest zamysł właśnie twórców, żeby tego multiplayera trochę uaktualnić, wiesz, i, i, i rozreklamować. między innymi wszystkie e, popularne strzelanki jednak od cholery każą sobie płacić za te wszystkie głupoty, które, wiesz, e, jakieś dodatkowe kolorki, skórki, bronie, tak? No i w tym momencie, jeżeli wszystko będzie odblokowane za darmo, to daje to dużo fajnych, ciekawych opcji dla, dla tych, którzy lubią tam się, wiesz, pobawić trochę w tworzenie swojej postaci i tak Dalej, więc Jeżeli im się nie sprzedawało w DLC i teraz dają to za darmo, no to pluć sobie brodę będą ci, którzy za to zapłacili, a cała reszta się będzie cieszyła. No i, i tyle w temacie. W każdym razie, testowanie Duma zaczyna się tak naprawdę od e, 19, Przepraszam, czwartek 27 lipca na PlayStation 4, czyli to będzie za tydzień. E, powiedz mi, to jest e, multiplayer, czy nie wiem, jakiś single też będzie. W sumie single demo jest dostępna, pierwsza misja. Sensu. Wiesz co, cała gra. Ma być cała gra, więc ja planuję Przecież sobie. co, będzie darmowy weekend i będę mógł całą grę przejść? Chyba. nie. nie. No nie, tak, nie. no nie jest. Nie mam w Newsie żadnej informacji, żeby to był tylko multi udostępnione tak jak było w becie. No to ja ci mówię, że e... na pewno tak nie będzie, że ty przez weekend będziesz mógł przejść duma, bo duma jak się uprzesz, to przejdziesz dwa dni. Jak ja się przez to przejdziesz, ale chciałbym ci powiedzieć jedną rzecz, Miłoszu, że bardzo często e, w, sumie, w sumie to jest jakieś takie ostatnio modne, że właśnie udostępniają ci właśnie e, pełną grę na 48 godzin i faktycznie to są pełne gry. Słuchajcie, to, nie to ostatnio nie było tak ze... Nie wiem, czy ostatnio nie było tak ze Stip, ta, ta, ta, ta, to na śniegu, nie? Ale Stipa nie przejdziesz, tam nie ma żadnej żadnych... No Okej, okay, ale też było to udostępnione 48 godzin przez weekend. Wiem, że Overwatch to samo. Overwatcha też I... nie przejdziesz, tam jest tylko multi. Nie, tylko ci po prostu mówię, ale że to jest, wiecie, to twórcy jest bardzo kwestia... często udostępniają na weekendy pełne wersji gier, nie? Oczywiście, bo to I... nie ma znaczenia, czy ty tą grę kupisz, bo jeżeli ktoś chce teraz przejść singla... To kupuje używkę, przechodzi singla, sprzedaje go 10 złotych taniej i ma z głowy i kompletnie nie daje żadnego zarobku twórcom. Nikt inaczej dzisiaj Duma nie kupi chodzi o to, że jeżeli dadzą tą grę darmową to być może jakaś część, na pewno jakaś część graczy, którzy go spróbują może przejdzie singla, może pobawi się też w multi, bo multi będzie ciekawe i może zostanie przy tym tytule, bo multi mu się spodoba i o to tylko chodzi, bo wtedy będzie można więcej gdzieś tam ee, sobie wiesz, zostawić tą grę, jak się grę zostawia dla siebie, to się jej nie odsprzedaje, czyli no gdzieś tam z powrotem będzie sięganie po, e, po twórców tak? a wiemy już, że nawet w, e, ze zniżką plus chyba, czy na tej ostatniej promocji, mówiłem, że za 50 zł był Doom dostępny, tak? Nie wiem, według mnie teraz, kiedy na rynku jest Overwatch i zjada praktycznie całą konkurencję, jest jeszcze Call of Duty, naprawdę dla mnie to, że oni jakieś kolorowe skórki udostępniają do Duma, to nie jest w ogóle żaden argument, żebym nie chciał grać multiplayer. Multiplayer w Duma jest słaby i, i tyle, ale grajcie w singla, kupcie tego Duma za 6 dych, kurczę, to jest naprawdę bardzo dobra gra. A ten. A mimośno próbowałeś sobie edytory tworzenia w domie? Tak, bo były osiągnięcia za to, więc siłą rzeczy próbowałem. Ale ja nie lubię się bawić takimi rzeczami. Ja lubię jak twórcy dla mnie robią plansze, ja nie lubię, nie wiem, robić dla kogoś plansz czy dla siebie. A cudze plansze, bo tam chyba okay. możesz cudze plansze testować. To oczywiście. mogę, ale, muszę, ale to jest to już chyba. No niby można, ale testowałem tylko takie, gdzie, gdzie, gdzie, gdzie trzeba było tylko. Pójść do przodu, nacisnąć przycisk i się kończyła, bo to, to też było, było osiągnięcie, było, żeby było. skończyć. By, były, były też te takie postawienia. Bo to jest akurat coś, co jest porównywalne tego typu edytory, jakieś ciekawe z chociażby Little Big Planet, tak? które też mocno o tym stało. I jeżeli edytor jest dobry, to, to potrafi się obronić w dumie z tego, co wiem, jest dobry. Jest. Takie przynajmniej opinie mam zasłyszane. I ja w LittleBigPlanet też nie grałem czy w jedynkę, czy w trójkę po to, żeby przejść fabułę. Oczywiście tam sobie te misje przygotowane przez twórców trzeba było zaliczyć, bo oni najwięcej na tym e, jakoś tam poświęcili pracę i to było spoko, ale naprawdę godziny długie spędzając można było w internecie znajdować jakieś ciekawe plansze, czy nawet e, wyszukiwać ciekawe plansze znajdując w internecie jakieś e, porady z jakichś forów, czy, czy, czy z grup, które się tym interesowały. I naprawdę, e, zwłaszcza, że twórcy tam w LittleBigPlanet akurat, no to mają ten system, który potrafi docenić i wypromować jakąś, jakąś mapę, jeżeli ona jest naprawdę dobra, nie? Więc w dumie też to się może sprawdzić, tylko doświadczenia, no jednego człowieka się nie przekładają na ogół, niestety, nie? Dobra. E, tak, tak e, no. Bo e, dobrze by było jechać dalej. Właśnie do tego chciałem zmierzać, że już ten. To jeszcze okay. miłość coś masz? Mam to, że wyszedł zwiastun Dragon Quest 11, jeśli kogoś interesuje w ogóle ta seria. Ja ją bardzo lubię, podoba mi się kreska Akiri bo, bo macza palce w, przy grafice w tej serii. No, gra jest przepiękna, no, rewelacyjnie to wygląda. Kolorowa, śliczna, no, będę to grał na pewno. No, na razie jest premiera tylko w Japonii, nie wiadomo kiedy będzie przeniesiona na rynek europejski, ale Ła, ciłki, naprawdę będzie no super, spoko, tam na pewno Krystian Świerszcza wstawi naszego Tak, to, nas. to, to już o tym tam, wiemy. Tam będzie Świerszcza, tak. E, dobra, więc słuchajcie, skoro Wojtek... Boże Wojtek. Skoro mi już nic nie ma, to jedziemy dalej. Ja tylko powiem, że aktualizacja do Duma e, będzie, będzie to update 6.66 świetna. Eee, świetna ryka ma. Dobra, słuchajcie, sprzedaż, nie było ostatnio sprzedaży, ludzie pisali, że chcą, więc będzie, słuchajcie, w tym tygodniu najlepiej się sprzedawało, w zeszłym tygodniu najlepiej się w Anglii sprzedawało. Na pierwszym miejsce, miejscu, miejscu fantasy 3, 12 to jest Z jak Age, e, drugie miejsce miało Call of Duty Infinite Warfare, trzecie wasz Crash, o którym zaraz powiemy, e, czwarte miejsce to jest Overwatch, piąte jest GTA, Szósta to jest Forza Horizon 3, siódmy jest Minecraft na Xboxa, ósmy to jest odświeżony Wipeout Omega Collection, dziewiąty to jest Horizon na PS4 i dziesiąty ostatni jest Injustice 2. Słuchajcie, fantazy, Final Fantasy? Tak, Final Fantasy, tak, uciąło mi się. Słuchaj... Mioszu, grałeś z 12 w ogóle? Grałem Final Fantasy 12, jest to według mnie jedna ze słabszych części. 13 nie grałem, ze ale 12 mm. no, kompletnie mi nie podjechała. I generalnie jest uznana z... za, za raczej słabszym częścią. To też mnie dziwi jej wysoka sprzedaż. No. E, tak, bo e, to jest wysoka sprzedaż ze względu na to, że po pierwsze, została zremasterowana i to w bardzo dosyć dobry sposób graficzny, znaczy w, w miarę dobrze to wygląda, ale najważniejsza rzecz, została zmieniona mechanika w tej grze. Tam się naprawdę sporo zmieniło w tej grze. Jest troszeczkę inna mechanika walki, jest to wszystko bardziej rozbudowane, zmienione, dlatego się tak dobrze sprzedaje. Tam dużo, dużo zrobili dobrej pracy, dlatego ta dwunastka teraz ten Zodiak Age może nie być wcale taki najsłabszy w ogóle w całej serii. Dodali bardzo ciekawą opcję, podobną tak jak przy, przy, przy Final Fantasy 7, jak wrzucili po raz kolejny na PlayStation 4, to, że można przyspieszać walki. Myślę, że jest bardzo przydatny feature, bo jednak no, mhm. w tych japońskich RPG walki biorą masę czasu, są mega powtarzane i biorą mega dużo czasu, więc bardzo dobrze że dali to do przyspieszenie czasu. Mm -hmm. e, tak, e, no i słuchajcie, standardowo GTA, GTA 5 na liście z Minecraftem chyba GTA będzie. GTA 5 też będzie do końca świata ale, ale, ale nie ma FIFA, nie ma FIFA, nie, nie gramy FIFE. No ta, bo do sezonu już nie ma, więc nie, nie gramy FIFE. Cieszę się, że jeszcze Injustice 2 jest na tej liście. I słuchajcie, e, trzecie miejsce ma Crash Bandicoot Teraz e, powiecie mi, czy Crash Bandicoot Faktycznie dobrze się sprzedaje i dobrze, że się dobrze sprzedaje, czy jednak dziwicie się, że ma taką sprzedaż. Nie wiem, Rafale, zacznij, co, co tam u tego liska? O Boże, widzieliście takie krótkie wideo, które wrzuciłem na, na naszą stronkę, gdzie odpaliłem sobie specjalnie trójkę Hmm. trójkę nową, no wiadomo, że tych porównań w internecie jest sporo, a ja specjalnie stwierdziłem, że po prostu na żywca nagram telewizor, żeby ta jedynka też nie była w żaden sposób podkręcona i rozciągnięta, tylko żeby... znaczy jedynka, trójka mam na myśli, tak? Oryginalna, odpalona na PS3 ściągana. To jest po prostu nie do opisania, jak różnica jest w grafice w tym remasterze. To są pokolenia ta gra wyglądała dziesiątki razy lepiej w mojej pamięci, w mojej wyobraźni niż, niż na żywo pomimo, że grałem nawet kilka lat temu nie to, że wspominałem tylko i wyłącznie stare czasy Wiesz co, ja w Crash do Crash'a wracałem regularnie bo mam kupione wszystkie trzy, nawet cztery części bo również Crash Team Racing na Playstation 3 i pół roku temu jeszcze ogrywałem trzecią część według mnie ta gra się aż tak bardzo nie zestarzała, grafika nie jest tragiczna nie, ona nie odrzuca, broń Boże nie odrzuca, ale ale różnica jest przeogromna. Różnica jest przeogromna. Na samym odpaleniu mamy, mamy takie fajne wideo. Jedyne co mnie bolało to, że pojawiały się przy włączeniu nie te dźwięki, które się doskonale, pamiętało z Tak tak, tak. tutaj jest mam... jeden tylko, yy, że nie ma tego mówionego przez głos maski. Yy, Crush, bambi and... bambi bambi. tak, Sony tak, Computer jest, Entertainment Studio Presents, tylko jest Activision Presents i dziękuję, nie? I to jest taki trochę dysonans. Natomiast... Mamy na początku już takie śmieszne, krótkie intro, gdzie crash podchodzi do jakiejś dziwnej maszyny, taki wiecie, oryginalny crash, kanciasty, co prawda, nie pikselowy, ale zbudowany z bardzo małej ilości poligonów I, i coś tam zaczyna robić, jakieś jabłko wrzuca do tej maszyny i wychodzi nam świeże, pachnące, błyszczące, z refleksami jabłuszko, za chwilę jakaś skrzynka, no i sam wskakuje też do tej maszynki i wychodzi już ten nowy, nie? No i nam się to wszystko ładnie wczytuje i pojawia się ekran z podzielonym ekranem, tak ładnie na trzy części, taka grafika rozrysowana, gdzie mamy do wyboru właśnie Krasza jedynkę, dwójkę i trójkę tam z charakterystycznymi dla każdej części mapami, żeby je łatwo rozróżnić. No i co, nie wiem już, w które części przeszedłeś, zagrałeś, bo, bo też mówili, że dawkujesz, ja też sobie chcę trochę tą przygodę przedłużyć, natomiast... No dawkuję, dawkować dawkuję, ale no już pierwszą i trzecią część. Dwójkę, dwójkę liznałem. Wójkę no widzisz, no to jesteś, to jesteś dalej ode mnie, ja jedynkę skończyłem do platyny, jeszcze trochę mi brakuje, gdzieś tam mam z 80% powiedzmy gry skończone i, i trochę tam będzie na pewno ta platyna wymagająca, bo y, przy trofeach tam narzucili pewne ograniczenia, że, że chociażby przechodzenie leveli na czas y, wymaga przejścia na złoto, a nie na poziom najniższy, czyli niebieski. Zważywszy na to też, że w pierwszej i drugiej części nie było tego. Zważywszy, że nie trzecie. było tego, więc, y, pewne rzeczy, pewne rzeczy nie uległy zmianie, a może sobie powiemy, co, y, co jest po staremu, a co uległo zmianie. Y, przede wszystkim system sterowania jest y, praktycznie taki sam we wszystkich częściach. Nie, jest może taki sam nie jest taki sam, jest, bo... jest delikatnie pozmieniany, jest delikatnie pozmieniany, ale podstawą jego jest ten, który był w trójce i on delikatnie jest podkręcony, żeby był podobny bardziej do jedynki, podobny bardziej do dwójki, ale nie jest tak, że był pisany od nowa, tak jak było w tych częściach, nie? Więc zasadniczo przeskakując między jedynką a trójką, aż takiej ogromnej różnicy nie ma, jak kiedy się to robiło na, na starych częściach na, na PlayStation 1. O to mi chodziło. Okej, okay, ale jednak w każdej części to sterowanie jest jest trochę inna. W pierwszej części ma takiego lekkiego laga przy, przy, przy poruszaniu się. W drugiej nie, no to części prawda. już no, to, tego nie ma. Na to fakt, to fakt. No yy, musiało to być jakoś dopasowane, no bo te levele też miały inną konstrukcję i to samo sterowanie by się po prostu nie sprawdziło. Chociażby jakieś tam odległości między planszami. No pewnych rzeczy, pewnych ewolucji przepisanych tam, zwłaszcza w jakiś wymagających sektorach, tych bonusowych levelach nie dałoby się zrobić, gdyby to nie było przesterowane. Ale ogólnie można przyjąć, że sterowanie jest wyśrodkowane, tak? gdzieś tam wszystko podciągnęli trochę pod jeden poziom, co uważam za plus i z drugich plusów uważam też, że wprowadzili dużo udogodnień udogodnień takich, że na przykład w jedynce levele bonusowe można powtarzać do skutku, które są cholernie wymagające. Nie dość, że trzeba dojść do tego levelu, gdzieś tam znaleźć wszystkie skrzynki, to no, często one się sprowadzają do tego, że od jednej platformy do drugiej mamy kilkadziesiąt metrów samych skrzynek i musimy odpowiednie ewolucje między tam jakimiś dynamitem, jakimiś innymi pułapkami yy, po nich wykonać skacząc i, i tak dalej, więc yy, każdy kto grał to pamięta, każdy kto nie grał, to będzie klał bardziej niż na Dark Souls y na pewno. No tak, był, był, był, był straszny płacz tam w internecie, że, że ten crash nie był taki ciężki, że teraz jest dużo ciężej. To uważam poprawda. za bzdurę. To, jest to nie jest prawdą, bzdura. bo. Jest jedyna rzecz, która jest. E, można powiedzieć, no nie wiem, na niekorzyść, jeśli chodzi o poziom trudności, to jest to, że tekstury są troszkę inne. W oryginale one były kanciaste, więc jeśli wskakiwałeś na platformę. To crash no, po prostu stał na niej. Nawet jak był tylko piętką na niej, to on tak czy inaczej stał na niej. Ja tutaj nie tutaj chyba masz na myśli tekstury, tylko modele, tak? Że, że modele mają te krawędzie trochę inne. O to Ci chodziło. A, tak, możliwe, że o to mi chodziło. Dokładnie, tutaj się po prostu ześlizguje. No, na przykład widać to na tych etapach, gdzie są mosty, jak stykujesz na linę, no, to w jedynce po prostu oryginalnie biegłeś po nich. A tutaj jest bardzo łatwo się ześlizgnąć. No właśnie. Taka rzecz, która działa na, na, na niekorzyść. No ale ja odpaliłem teraz przed podcastem jedynkę i no nie ma porównania. No to sterowanie jest tak kanciaste w jedynce, ma takiego laga, że no jest na maksa ciężka w porównaniu do tego remasteru. Jest ciężka i ja tutaj się przyznam, że jedynka mnie blokowała właśnie na tych etapach z mostem, których z tego co pamiętam były chyba trzy. Przecież nie mówiąc o tym, że jak chcesz zdobywać te krystały no to musiałeś przejść cały poziom na jednym życiu. Łącznie z tymi no, dokładnie. sekcjami. Bez... Do tego ja były ja zapisy jest. tylko właśnie po bonusowych sekcjach, albo po tym jak zebrałeś właśnie wszystkie skrzynki dostajesz diament, tylko wtedy może było. Pisać. Dokładnie i po drodze tam wiadomo zabijanie się, tracenie żyć, bo przecież tu mamy życia jak już w mało której grze dzisiaj, więc, więc no jest to fajnie. Ja się bardzo cieszę, że bardzo ta gra jest taka przyjemna, jeżeli chodzi o granie, bo bardzo szybkie są loadingi i dynamika tej rozgrywki, że po prostu się ginie i od razu się zaczyna jakby kolejną próbę powodowało, że nie byłem w stanie się oderwać od niej. Zesłanymi do... no to nie jest tak do końca. A tak? czy znaczy nie, nie chodziło mi biele. Tak, muszę się poprawić. Loadingi, kiedy odpalamy jakiś level, to faktycznie trwają, yy, nawet można powiedzieć, podejrzanie długo. To nie jest to, co w Wiedźminie, ale spodziewałbym się szybszego loadingu po, po takim remasterze. No, widocznie trochę to waży, ale kiedy już jesteśmy w danym levelu, no to jest to błyskawica, tak? Giniesz i od razu zaczynasz od nowa. Giniesz, zaczynasz od nowa, nieważne, czy jesteś na końcu, na, na początku levelu, oni jakby wszystko mają wczytane już w pamięci. Więc yy, o to chodzi, że jeżeli się męczysz nad jakimś levelem i go tam próbujesz po 10, po 20, 20 razy, to, to jest to naprawdę szybkie nie? i, i po, powoduje, że jakby nie ma tego wiesz, zniechęcenia, że jeszcze musisz czekać na te loadingi przed kolejnymi próbami. No, może ci się nie będzie chciało kolejnego levelu odpalać, jak już będzie wiesz, druga, trzecia w nocy, ale jak masz ten jeden odpalony, to, to naprawdę ciężko się zdenerwować, żeby go wyłączyć i próbujesz do skutku, do skutku, bo się momentalnie po prostu, wiesz, uruchamia od nowa. No, złapałem e... się na tym, że Crash to jest straszna kokaina, jeśli właśnie chodzi o jeszcze jeden level, jeszcze jeden level. Złapałem się na tym właśnie, jak robiłem time trial. No. Nie wychodziło mi, no setny raz ginę, ale aż do skutku. Kurczę, trafiłem dwie godziny, jeden poziom. Płucasz, no i słuchajcie, zajebista zmiana, naprawdę uważam, że mega pomysł, jeżeli chodzi o to, że wrzucili time triale do całej gry, czyli do wszystkie levele poza bossami mamy, mamy z time trialami, ale również to, że mamy tablicę osiągnięć w postaci najlepszych czasów. I wyświetla nam się bardzo fajna, e, fajny wykres, który pokazuje mm, od lewej do prawej jakby jest czas, e, są zaznaczone jakby obszary, gdzie jest granica dla niebieskiego, złotego i białego tego krzyża, e, który osiągamy za lepsze czasy i wyświetlają nam się ikonki, e, które Pokazują zarówno czasy światowe, mniej więcej tam ile osób jak się układa rozkład tych czasów e, pokazuje jakieś tam niki, pokazuje również znajomych, i można sobie zobaczyć, gdzie się jest mniej więcej, gdzie są znajomi. Można tym, się dowartościować i, jednym słowem. Można się dowartościować jednym słowem, ale to jest bardzo fajne i to samo mi się podobało, jak e, był Remaster Uncharted e, w kolekcji na czwórkę. To tam co prawda nie było takiej pełnej listy, ale były takie sytuacje, że wyświetlało ci się takie małe powiadomienie powiedzmy, nie, że tam nie wiem, zabiłeś więcej osób niż któryś tam znajomy, nie? Czy, czy, czy coś w tym stylu. Więc takie rzeczy są zawsze na plus, w niczym to nie przeszkadza, a tylko tylko ewentualnie może pomóc, nie? Więc to jest dobra zmiana. No graficznie to nie sposób się tutaj niczego no, powiadomić. Niż... No, ta gra jest... Fu jej piękne. jest no, kolorowe... Jest pięknie wykonana i poza tym, że jest pięknie wykonana, to mnie zaskoczyło coś innego. Przechodząc jedynkę, która projekt leveli miała naprawdę można powiedzieć no przed 20 laty, to wiecie, to ile czasu się zmieniło od tamtej pory, tak? Dzisiaj mamy samojeżdżące samochody, a 20 lat temu to no kurde, to Polonezami się jeździło u nas w Polsce. I Tutaj jest tak samo, a jednocześnie te levely niezmienione są w żaden sposób, jeżeli chodzi o ich konstrukcję. Wiesz, co, gdyby oni, ja podejrzewam, że gdyby zmienili chociaż nie wiem, skrzynkę, postawili w innym miejscu do pani, by jej To by izdję, był hejt. to hejt był oczywiście, że tak. tak. Ale to z jakimi szczegółami z kolei od, odświeżyli, z jakim zachowaniem klimatu na, na różnych szczegółach, ja tak sobie czasami, wiesz, robiłem przerwę, że wstawałem coś robić, gra tam, powiedzmy, się wczytywała, albo on tam stał sobie na checkpoincie i wracałem tam, nie wiem, czy, czy jakimś piwem, czy psami i się chwilę patrzyłem, wiesz, na, na ten ekran nieruchomy, nie? I, I widziałem jakieś, wiesz, hieroglify tam powydrapywane na ścianach tych różnych tam ruin, powiedzmy. Wszystkie tekstury na jakiś elementach drewnianych, jakieś, mm, powiedzmy, w tunelach były takie lewele gdzie, bo to jest klasyka w sumie w kraszu, gdzie nie mamy oświetlenia i czy tam jakaś mucha, czy jakaś maska świecąca nam oświetla, tylko trochę, trochę obok krasza tego co jest. To ile tam jest efektów świetlnych, które, wiesz, yy, idą z zewnątrz? Nie tylko jakaś tam świecąca się świeczka, ale na przykład yy, wpadające światło księżyca blade, które wpada przez kraty, i, i widzimy po prostu po drugiej stronie korytarza cień tych krat, który się tam jeszcze rusza, wiesz, na, na ścianie, więc jest tam jakieś dodatkowe źródło światła, jakby poza mapą, wiesz, zapisane. Jest mnóstwo Nie, no, oświetlenie jest rzeczy. rewelacyjne, nawet widzę na przykład, jak ja pierwszą część, a później odpaliłem trzecią tam już zupełnie inne oświetlenie, bo był jakiś tam, nie wiem, zachód słońca, czy coś, naprawdę to... W trzeciej tak, no trzecia to też odpalałem, ona jest, mm, ma jeszcze inną konstrukcję leveli, tam w ogóle można się rozwinąć, bo są... Yy... Nie, jest, nie odbywa się wszystko jakby w tym samym, nie wiem, nazwijmy to szerokości geograficznej, tak? Bo y, o ile w jedynce wszystko się dzieje na tych wyspach, no i fajnie, no bo są jakieś krypty, są jakieś jeziora, lasy, dżungle. No, jedynko jest bardziej spójne tak ale mimo wszystko to, jest, to jest, jest bardzo spójne, nie? A, a w trójce to wędrujesz sobie po, po, wiesz, po starożytności, po nowoczesności, więc tam palety, barw i kolory to zupełnie już potrafią wyryć beret, ale wiesz. Samo jakby szczegółowość oddania tych tych wszystkich dopracowanych efektów to jest no naprawdę poziom taki, że ktoś, wiesz... Mam wrażenie, że po prostu robiły to osoby, które 20 lat temu na kraszu zjadły zęby i za darmo po prostu, gdyby tylko ktoś im dawał jedzenie i powiedział, że zapłaci im podstawowe rachunki i mają mieszkać w tym biurze, to oni to robili z pasją. to mi się wydaje, kroku. że oni ten, oni konsultowali to. Z właśnie z zatwardziałymi fanami. Kiedyś tam widziałem newsa właśnie, że musieli kompletnie na przykład przemodelować skakanie, bo przyszedł, wiesz, zaprosili fana, przyszedł i powiedział, nie, no co to jest, kurczę, tak to, to, to, tak to nie było, co nie, zróbcie to od nowa. I, no i robili od nowa. Poza tym to nie jest żaden wyczyn, że ta gra wygląda ładnie, bo to jest, wiesz, zamknięte plansze, krótkie nie ma tam jakiegoś, wiesz... Nie, to, to nie jest oczywiście, ale wiesz, ale nie miałeś wrażenia, że to nie przeszkadza w ogóle, że mimo tego, że one wiesz, w jedynce były takie, jakie były, żeby ukryć efekty właśnie tam braki graficzne, braki w mocy konsoli, nie? Że, że musiały być tylko, wiesz, kamera blisko, nie, że obraca tak, tak, swobodnie. Tak, tak, tak. To nawet i... widziałem nagranie, że, jak, że, że no tam, gdzie nie widać kamery, tam nic nie ma po prostu, gdzie kamera nie sięga. Jest po prostu pusto to też no pamiętam właśnie, swego natomiast... czasu Crash co do ostatniego kilobajta tam chyba zajmował płytę wykorzystywał, wiesz, wykorzystywał to dobrze natomiast y, nie czujesz tego w ogóle że grasz y, po poziomach które mają konstrukcję archaiczną i, i sprzed 20 lat wiesz Gdyby... co ciężko o tym powiedzieć bo no, u nas Crash wiesz siedzi tam głęboko w serduszku mamy do niego sentyment i, i zawsze tam się będzie w to dobrze grało, ale no, nie wiem jakie mają opinie ludzie, którzy grają w to pierwszy raz. No taką, że jest trudna i tyle, no. Ale nie spotkałem się z opiniami, ja też co konsultowałem, wiesz, poza tym, że poziom trudności tam komuś może nie odpowiadać, czy, czy, czy jakieś inne tego typu elementy, nie? Że... No ja spotkałem się z opiniami na przykład, że kamery jest za blisko, że nic nie widać, na przykład takie słyszałem zarzuty. No okej, okay. o ile wiesz, się. o ile ktoś nie gra, bo jeżeli kamera jest bliżej, to jest tylko po to bliżej, żebyś odpowiednio miał y, utrudnioną rozgrywkę. I, I żadnego innego jakby wiesz, nie ma tutaj. Y, no specjalnie jest tak blisko. Kiedy biegniesz, wiesz, na przykład uciekasz przed kulą, to ona musi być bliżej. No nie mówię o nie tych letalach, które nie? to jest, to jest to jest właśnie tak zaplanowane. Tylko właśnie o normalnych, ale to, no nie wiem, ja nie, ja nie otrzymałem takiego problemu. No, okej, okay. no i co więcej mogę powiedzieć? Yy... Trzy gry, trzy platyny za 150 zł, które naprawdę dają poczuć radość z grania taką niczym nieskrępowaną, żadnych, nie wiem, tam rzeczy, które nas wkurwiają, mówiąc wprost, w, wiesz, w dzisiejszych grach nowych to tutaj po prostu to jest. Nie ma jakiejś męczącej fabuły, która na siłę jest wiesz, tam przeszkadzająca, jest dużo humoru, są fajne postacie, wszystko jest wiesz, świetnie odzorowane i po prostu to jest czysty fan. No nie ja do to końca tak pokrzem, że wiesz to co, czysty fun. wszystko jest odwzorowane. Jestem takim naprawdę zatwardziałym fanem oryginalnego Crasha i co mi się nie podoba w tej części, to dźwięki, co niektóre. Na przykład głosy mi się nie podobają nowe. Nie podobają mi się niektóre odgłosy, na przykład w trójce tam dużo jest takich elementów na przykład... Wiesz, może, może jeszcze nie wszystkie te lewele i te dźwięki sprawdziłem, ale biorąc pod uwagę motywy muzyczne, które zostały nagrane od razu. Muzyka nowa, jest jak najbardziej okay. Na starym, to jest. No, niczego nie zarzucam. Ja mam dźwięk kraszowy zresztą na dzwonku w telefonie już od paru lat. E, jako, jako główny z połączenia i jak zaraz nie ściągnę to sam sobie zgram po prostu wersję z nowego krasza bo jest taka przyjemna no wiadomo, lepsza jakościowo więc tak, z tego tak. się też bardzo cieszę, że nad tą muzyką popracowali e, no i chyba efekt tego podnoszenia dźwięku do HD to faktycznie no może wydawać się nienaturalny na pewnych elementach, no ale to są nie no nie chodzi o to, mi bardziej chodzi o takie nie wiem, kierdoły jak w trzeciej części masz etapy na skuterze Ten skuter miał taki charakterystycznie warczał chulczy, no prawda prawda. a tutaj to pierdzi jak taka nie wiem nie słychać go praktycznie to są detale jasne to są detale ale jednak zwracam uwagę na takie rzeczy absolutnie nie rzutuje jakoś ten rozgrywkę generalnie też uważam że pierwsza część została najlepiej przeniesiona bo to była też najprostsza w przeniesieniu. Crash miał tam najmniejszy wachlarz ruchów nie było żadnych takich. Oprócz takiego zwykłego biegania, były tylko praktycznie sekcje na dziku, które miały taką jakąś inną mechanikę. Za to w trójce, no, te etapy na skuterze na przykład, czy tam na motorze no, mogli to lepiej przenieść jednak, ale nie ma tragedii. A zauważyłeś takie szczegóły. Ja tak byś z wielką. Chęcią wyszukiwałem takich drobnostek, gdzie wiesz, poprawili coś, co powinno być, a powiedzmy nie, nie było tego wcześniej, jeżeli chodzi o właśnie choćby aspekt graficzny. Tam wiadomo, woda po, poprawiona na setki sposobów, jakieś tam drobinki, muszki, tam listki na wodzie i tak dalej. Natomiast jak o tym dziku powiedziałeś, nie? był fajny etap z dzikiem, kilka etapów, gdzie można było sobie pobiegać faktycznie są wymierzone na, na milimetry i, i trzeba sobie dobrze wypracować bieganie między tymi przeszkodami, e, ale Crash ma inną teksturę na tym levelu, bo jest cały upierdzielony w błocie, widząc, że już tam biegnie któryś raz i, i, i o wiele bardziej się, nie wiem, no brudzi powiedzmy podczas tego biegania, czego w oryginale nie było, bo w oryginale to była klasyczna, no, e, klasyczna. Nie zwróćcie klasy. uwagi kompletnie. No bo on się tak odwraca na początku, wiesz, taki gest wykonuje, nie, wiesz, oczami śmieszny, charakterystyczny tak, i wskakuje tak, tak. na tą świnie, nie, no to tutaj jest właśnie taki, wiesz, ubrudzony solidnie w błocie, nie, więc jest takich dużo rzeczy, można, nie będę wszystkiego tam zdradzał, co zauważyłem, bo myślę, że e, warto, żeby każdy sobie spróbował. No i co? Przede wszystkim zachęcam tych, którzy są z młodszego pokolenia, którzy do Krasza nie sięgali. E, nawet jeżeli się odbijecie od jedynki, która jest najtrudniejsza, to dwójka i trójka nawet też same w sobie, gdyby były zremasterowane, to też stanowią pełnoprawne gry na długie godziny i nie ma się co wstydzić, że się jedynki i powiedzmy tam nie, nie ukończyło. Eee, Poza tym ona jest do ukończenia. Ona może być ciężka do wyplatynowania, za co tutaj też e, podziwiam w sumie Miłosza, że już ogarnął temat. Wiesz co, ta eee... gra nie jest o tyle ciężka, e, manualnie w sensie że trzeba mieć jakoś małą zręczność. Po prostu trzeba się uczyć na pamięć. Trzeba wiedzieć, że w tym momencie. Nie, oczywiście, trzeba... że tak. Czy dusić tak. dłużej Natomiast... X w tym krócej i w tym na lewo, w tym na prawo. No, trzeba się uczyć tego napawić. Trzeba, trzeba nauczyć się mechaniki, bo, bo tutaj crash inną ma prędkość, kiedy biegnie, inną, kiedy krótki skok, kiedy długi skok wykona, więc przy wielu levelach to będzie miało znaczenie i jak patrzyłem sobie na te czasy i widziałem, że ktoś o 4 sekundy szybciej zrobił level, gdzie to był pierwszy level i tam ani żadnej skrzynki się nie pominałem, ani nie było miejsca, w którym bym się zatrzymał chociażby na chwilę, to zastanawiałem się, no, jakim cudem tam można jeszcze urwać 3 czy 4 sekundy, nie, z tego levelu i do dzisiaj jeszcze tej zagadki nie rozwiązałem natomiast zachęcam po prostu do tego, żeby młodzież, która, która zaczynała gdzieś tam choćby od PlayStation 2, żeby do tej starożytności sobie wróciła i zobaczyła jak się grało kiedyś, jak, jak się tak naprawdę era konsol takich prawdziwych od Sony jedynki i gry chyba najbardziej rozpoznawalnej z tamtych czasów prezentowała, bo no bo na pewno jest warto na pewno jest warto no, konsole prawdziwe też się zaczęły przed PlayStation, tak naprawdę, ale. No, znaczy, racza... no mówię, wiesz, chodzi mi o erę rozgrywki 3D, no to jest powiedzmy taki kamień milowy, no to to, to miałem na myśli, okay. nie, bo, okay. bo wcześniejsze gry to jest trochę, trochę inny klimat i czy konsole, czy, czy powiedzmy pc to, to było to samo tak naprawdę dostępne, nie? Eee, nie można powiedzieć, że tam jakoś coś prześcigawało mocno, mocno. No nie, no, no gry tak. na PCcie, a na konsolach Nintendo, no to były inne, na PC no nie to, że nie, Fantasy, nie były, ale to wiesz, nie były dostępne, tak, nie chodziło o powiedzmy poziom przygotowania tytułu i pieczołowości, no, Mario wiadomo, że i cała jego spółka zawsze hitowały, dobra, ale nie będziemy wchodzili na Nintendo, bo ja zaraz zacznę hajtować. Nie e lubisz Nintendo. No, bo, nie, no szanuję oczywiście, ale to nie mój klimat. No, to Czaj. Tego, tego, Nie, no wiesz, mamy ograniczone życie. Nie możemy dać we wszystko, musimy coś wybrać. Dokładnie, nie można kochać wszystkiego. Eee, czyli co, chyba tyle, jeżeli chodzi o krasza? Eee, chyba tak. Eee, z tego co widzę, całkiem nieźle wyczerpaliście temat. Słuchajcie, jedziemy dalej. Eee, crash, eee, jak najbardziej, życie chłopaki polecają. Eee, słuchajcie, mówiliście to teraz, ja trochę powiem. E, miały być horrory, więc więc nie będzie do końca tak jak być powinno, więc ja muszę powiedzieć o jakiejś grze, więc muszę powiedzieć o Perception. E, słuchajcie, twórcy by, byli byli twórcy Bajosoka stworzyli sobie grę, nazywa się Perception, The Deep End Games. Słuchajcie, jest to horror, w którym był, był dosyć ciekawy pomysł. Cała co Perception polega na tym, że chodzimy niewidomą dziewczyną. W ogóle nie brzmi to jak ciekawy pomysł, ale okej, okay, Cassandrą, w którym ona jest sobie niewidoma i, i sobie chodzimy po świecie. Używamy sobie naszej laski, dzięki której dźwięk rozprowadzający się po pomieszczeniach daje nam pewien obraz tego, jak to pomieszczenie będzie wyglądało, więc grafika jest stosunkowo E, dziwna, ciemna ma, ma bardzo zimne barwy i gra się w to dosyć e, dziwnie, tak na sprawę ta, graf, ta, ta grafika może wyglądać paskudnie, ale my i tak e, widzimy kontury tych wszystkich przedmiotów i nie do końca widzimy to e, w sposób dokładny, tak jak powinniśmy jak dar e, tak e, Daredevil Daredevil, Daredevil no mniej więcej, tak e, tylko tak, no no no Coś takiego. Eee, I słuchajcie, po prostu wchodzimy sobie do pomieszczenia, e, jest dosyć ciemno, w, pukamy laską o różne pomieszczenia, w których się znajdujemy, na ogół o ziemię i nam się rozświetla pomieszczenie. Okej, eee, okej. Okay, okay. No dobra, więc e, twórcy sobie pomyśleli, że, że tak to będzie wyglądać, dobrze, niedobrze, w sumie średnio, e, bo, bo ta gra miała być horrorem i powiedzmy sobie, że nim jest, ale nie jest. Bo jeżeli będziemy tak pukać tą laską dosyć często, to zacznie pojawiać się stworek i będzie chciał nas zaatakować. I my musimy się schować w jakieś miejsce, coś ala Outlast, w którym tak samo nie możemy walczyć z przeciwnikiem, musimy się chować po prostu w miejsce, w którym on nas nie znajdzie i go przeczekać. No i to jest bardzo podobnie. I przez to gra traci kompletnie na tej całej otoczce horroru, bo może, możecie zrobić tak, że jeżeli będziecie oszczędnie pukać tą laskę, czyli da, dawać po prostu sygnał, że, że, że, że jesteście i tam duchy was będą atakować, coś tam. Pukać tą laskę, to mi się podobało. Ee, dokładnie, to, to żaden stworek nie przyjdzie i, i tak na sprawę Ale ty też nie, nie będziesz i... nic widział, tak? Dobrze rozumiem? Beń, nie będziesz nic widział, oczywiście, ale. ale... Jeżeli będziesz, jeżeli, jeżeli będziesz sobie pukał tą laskę w jakieś tam e, e, otoczenie, ej, muszę zmienić sformułowanie, dobra, e, jeżeli będziesz stukał, stukał laskę, laskę no, Walił laskę. laskę, no dobra, no okej, okay. nie laskę, nie. stukał laskę, Dobra. E, e, to po prostu ci się rozświetli to pomieszczenie i one będzie miało jakieś tam kontury. No i oczywiście jak będziesz do czegoś podchodził, masz rozświetlone w miarę pomieszczenia, ale podchodzić do czegoś i nie widzisz, wali się jeszcze raz tą laskę. Sugeruję używać pojęcia, że wykorzystujesz echolokację. Tak żeby było dobrze, wykorzystujesz... Dobrze, Tak, to będzie super. Wykorzystujesz echolokację, Nie będzie, i ci się rozświetla po prostu te... te te szczegóły, na które chcesz zwrócić uwagę i e, możesz możesz robić to bardzo oszczędnie, czyli na przykład w jednym pomieszczeniu używać to echolokacji dwa razy albo trzy i będzie w porządku. E, chyba, że na przykład chcesz zrobić w tej grze platynę, więc będziesz chciał szukać wszystkiego, bo tam... E, Myślałem, że jest... że jest ten pucharek za to, żeby w ogóle tej laski nie używać i przejść na ślepo całą grę. Nie no, chyba takiego hardkoru nie ma, nie, nie, nie, nie, nie. No, co chyba drugim jest takie jakieś osiągnięcie na jednej baterii przejść tą grę, czy coś takiego. A to tego nie wiem. Wiem, że na jedynce był, że trzeba jakoś bardzo szybko przejść grę. Nie no, generalnie gry, gdzie wiesz, to, że ja mogę widzieć jest ograniczone czasowo, czyli mam jakąś baterię, którą muszę oszczędzać, to jest dla mnie nieporozumienie jakieś... Nie chciałbym wygrać coś takiego, ale okej. Okay, no i, i, i właśnie przez to, i właśnie przez to, wiesz, cała ta świadomość tego, że jak będę pukał laskę, czyli używał echolokacji, Eee, i jak będę tego nadużywał pojawia mi się stworek i muszę uciekać przed nim albo się gdzieś tam chować powoduje to, że tak i, irytuje mnie strasznie taka gra, szczególnie, że ja już jestem takim graczem który, którego po prostu jak coś irytuje to po prostu w to nie gra eee, szczególnie, że ja wiem w co, w co chcę grać i wiedziałem że, znaczy miałem nadzieję że ta gra będzie w porządku, ale eee, z z całą tą koncepcją, ale jeżeli zauważyłem, że zacząłem tego nadużywać, że zawsze mi się pojawiał stworek i zaczęło mnie to wkurzać. Okej. Okay. Ale poza tym ta gra ma też kolejne minusy. E, kolejnym minusem jest strasznie mm, nie do końca liniowość tej gry, bo nie, jest w miarę liniowa, ale, ale to jak do tego wszystkiego mm, dochodzimy, bo bardzo często będziecie mieli punkt na planszy, na mapie, gdziekolwiek, do którego nie będziecie wiedzieli, jak dojść, bo będziecie, w nagu gracie w opuszczonym domu, dosyć duży jest ten dom i macie gdzieś tam punkt przed sobą i próbujecie iść tak w, w miarę logicznie, gdzieś tam prosto, w prawo, tak, żeby mieć go jakoś tam na, na skosie, ale się nie da, bo wszystkie drzwi, wszystko jest po, po, poblokowane i musicie jakoś tam naokoło to obchodzić, żeby dojść do danego punktu gdzieś tam, gdzieś tam daleko w rogu i, i strasz, strasznie to jest pogmatwane i nie podobało mi się to, że męczyłem się, żeby gdziekolwiek wyjść, bo moja irytacja już, już dochodziła do, do, do samej góry, a, a ja już ze e echolokacji ostro nadużywałem. No powiedz mi, to jest przygodówka, tam jest jakaś fabuła w ogóle? Podejrzewam, że no tak yes, yes. nie znajdujesz, który mógłbyś czytać. Bo że y y zamisałem. Jest fabuła, fabuła jest związana z tym domem i z duchami, które się znajdują w tym domu i tym, co ogólnie bohaterka przeżywała. No nie będę wam, wam do końca mówił, ponieważ gra jest stosunkowo krótka, bo to jest 3-4 godziny i, i boję się, żebym wam z zespoilerował połowę gry. Dużo byśmy ale, pewnie nie stracili, ale okej. Okay. Dużo byście pewnie nie stracili, ale, ale powiem tylko, że. Co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że Fabuła jest bez szału przez całą grę. Czyli ty ją skończyłeś, e, tak? tak? Tak, tak, tak, tak, tak, tak. No i właśnie. I ch chcę jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, bo. Ja ją skończyłem i do, w pewnym momencie do, dochodzicie w grze do, do takiego momentu, w którym e, nie zostajecie prowadzeni za rękę, tylko po prostu musicie przez przez znaczną część gry gra was prowadzi w pewne miejsce, w kilka miejsc. Ale to jest strzałka jakaś, która ci pokazuje gdzie masz iść w jakim Dokładnie, sposób. dokładnie tak. Dokładnie mniej więcej tak. Znaczy może może nie tyle strzałka, co po prostu ona wie gdzie gdzie ma, gdzie ma się udać. To nie, nie jest do końca. Znaczy coś tam znajduje, że dajmy na to znajduje klucz i, i wie do których drzwi trzeba się udać, nie? W ten sposób. No to też Ale to ona jest... to mówi w jakiś sposób, że o do eee, drzwi, one się podświetlają jak, po prostu. Jak, jak powiem ci, że jak odpalasz tą grę na samym początku, to masz dwie możliwości. Albo możesz słyszeć, co ona sobie tam myśli. Albo możesz to lać. Ja, ja sobie wybrałem, że chcę słuchać jej całej tej intuicji to, co jej tam się podpowiada i przez, przez względu na to wiedziałem, że o, znalazłam, kur, coś tam, coś tam, to chyba będzie do tych i do tych drzwi i wiesz, i, i, to, i to w ten sposób działało. Więc yy, okej, okay, no no yy, to, to trochę mi to trąci wiarygodnością i ogólnie tym jakimś tam yy, yy, no, wiarygodnością, no, no ty, tym, że tak ogólnie by było w świecie. Ale no powiedzmy, ta gra, eee... jeśli chodzi o straszenie, to ona buduje jakieś takie napięcie, nie wiem, silent hill, powiedzmy, czy straszy się takimi jumpscarami? Nagle pukasz laską i wyskakuje, potwór przed tobą. No, wow. znaczy, znaczy, jest parę takich momentów, że po prostu coś tam wiesz, odwrócisz się i tutaj coś stoi, nie? O, no eee, Wcześniej tego nie było, ale nie ma tego zbyt dużo i na ogół. Na ogół grałeś w Murder, w Murder, Souls of Suspect, czy coś takiego? Tam się rozwiązało. Nie grałem, jest... ale no, jestem zaznajomiony. wiem o co tam chodzi. No, to, to mniej więcej jest ten sam yy, poziom straszenia. Powiem ci, że, że ja, ja przez połowę gry grałem sobie to na, na słuchawkach i po ciemku, bo chciałem, chciałem po prostu przeżyć ten horror w jakiś tam sposób, ale, ale, ale słabo, słabo, słabo, słabo. Miałem po prostu tylko... Yy, miałem po prostu, czułem się cały czas e, delikatnie, pod, pod taką jakąś tam grozą, że bałem się, że zaraz coś wyskoczy, ale tak na nową sprawę, praktycznie się w ogóle nie, nie przestraszyłem przez połowę tej gry, więc drugą połowę po prostu zrobiłem sobie speedruna. E, więc jeżeli nie... No nie Wie, większego napięcia tutaj nie było, no, ze względu na to, że, że w zależności od tego, w jaki sposób, jak często będziesz używać e e echolokacji, to w ten, to w ten sposób, to, to będzie to warunkiem tego, będzie to, wynikiem, że pojawi ci się po prostu potworek, tak? Więc, więc to jest słabe. To, to jest po prostu słabe, bo właśnie nie ma, nie ma właśnie jakiś takich właśnie ala albo po prostu e, nie przestraszycie to, to, to, w to w żaden sposób. Jest tam. To gra próbuje ci budować cały czas klimat. Poduje e, ci budować klimat. Na przykład e, mając e, masz taki specjalny jakby, nie wiem, ala komunikator albo telefon, który na przykład robisz zdjęcie kartek. Robi niewidom, ci... czekaj, czekaj, czekaj, niewidoma no. dziewczyna robi zdjęcia. Kartek? Po co? na takiej zasadzie, że no mniej więcej przykłada, przykłada al, przykłada albo robi zdjęcia już, robi zdjęcia, w sensie, że wyjmuje urządzenie z telefonu, wie, trzyma jakąś kartkę, nie wie co tam jest napisane, więc przykłada ten telefon, czy to urządzenie do kartki i to zaczyna mu czytać, takie trochę Google Maps tylko, Aha. nie, Google Translator, co, coś w tym, w tym, że tylko zaczyna je to czytać. Dobra, dobra, ty, jestem i, stanie i, w stanie to i, I to jest taki komunikator i zresztą z tym urządzeniem jest jeszcze jedna, jeden fajny motyw, że jeżeli masz tam taką opcję, że możesz sobie robić e, e, zdjęcia różnych rzeczy, w, właśnie też tego, ale też e, na przykład jakiejś większej szafki, czy, czy większej rzeczy po prostu, to e, ludzie w, in, e, wysyłasz to tak jakby do internetu i ludzie w internecie mówią ci co dokładnie widzisz co, co jest przed tobą? Co o tam, kurczę, e... co, co, co no, ale... na Twittera. Twitter, co co? co nie, mam, nie, nie mam pojęcia, nie, nie mam pojęcia, ale ale ona ma w tym swoim urządzonku e, jakiś taki bzdet. E, tak czy siak, no bo tam ch chcieli, chcieli trochę zrobić to, że ona jest po prostu niewidoma i w, w jakiś tam, nie wiem, no zbudować lepszy klimat, ale... Wiesz, to by było ale, fajne, ale gdyby nie. tam na przykład była szafa ze szklanymi drzwiami, nie? I ty, wiesz, przez echolokację widzisz tylko pudełko, wysyłasz, a za pięć minut dostajesz, wiesz, smsa, czy tam Twitter, że... No wiesz, jest szafa ze szklanymi drzwiami, w którym siedzi, wiesz, zombie na przykład, czy, czy coś takiego, nie? I, I wtedy ty się odwracasz, a szafa już jest otwarta i o kurwa. Tak, więc Rafał, dobrze, że o tym powiedziałeś, bo właśnie podajesz kolejny dosyć dobry przykład, w którym udowadniam, udowadniamy, udowodniam, że ta gra ma, miała bardzo duży potencjał, ale został gdzieś zjebany. Zresztą to chyba nie ja, jest pierwsza drodze. gra niewidomej dziewczynie. No, chyba już wcześniej było coś takiego i też się chyba nie udało, więc no nie eee... wydaje mi się, że to temat niewidomych osób to był jakiś świetny materiał nagrać. No, ty, jak widać tym świetnym... To, no no, no nie, akurat, akurat im się nie udało. Mieli tam jakieś dobre pomysły, bo, bo, bo nie, jest, nie jest to jakoś tam tragedia, ale nie wiem, no jeżeli chcą robić horror, no to no, no to nie wiem, no, czy, czy używanie tej echolokacji faktycznie spowodowałoby to, że nie wiem, że, że pojawia się stworek. Myślę, że mogliby to jakoś inny sposób. Rozwiązać, no i, no i to, że ja się tam co chwilę gubiłem, naprawdę się co chwilę gubiłem i jeszcze robiłem sobie tak dosyć fajnie, bo wiedziałem, że będę musiał użyć tej echolokacji, a już się nadu nadużywałem jej, więc wiedziałem, że niedługo mi wyskoczą. Więc stałem sobie przy miejscu, w którym w którym po prostu będę bezpieczny, zacząłem jej cały czas używać. zaczyna pojawić mi się stworek, schowałem się, poszedł, wyszedłem, już było OK. I miałem wrażenie, że po prostu mój e, poziom ech, e, właśnie tej echolokacji całej został wyzerowany. W związku z tym e, wiedziałem, że, że zaczynam tak jakby od nowa, więc mogę sobie napierdzielać. E, no opity? No, to zdaje się pod względem straszenia, bo no to nie stało. No chyba tak, chyba to tak. To powiedz mi tak, Krystian no, tak, bo mm, no. ja gdzieś pamiętam chyba jakieś screeny, jakieś materiały z tego patrzyłem. No. nawet rozkminialiśmy, czy, czy nie ja to ogrom, natomiast... A, tak, pamiętam, ale ty tego nie chciałeś, no? no nie chciałem, natomiast w tych wszystkich horrorach i, i tego typu grach kluczową kwestią jest właśnie światło i jego brak i jakaś tam paleta kolorystyczna i, i tego typu, wiesz, design cały, nie? Tutaj... Jeżeli ona cały czas używa echolokacji, no to chyba to wszystko tak jest dosyć jednostajne, nie? Jeżeli chodzi o, o kolorystykę. No, jest. No tak, jest, no bo jest, no jest. na przykład nie pokażesz takich. Nie, no nie pokażesz, no on kolorów. Ściany są strapane, zakrwawione, jakieś zardzewiałe No, no właśnie, Wszystko no, jest taką jednolitą ko... teksturą. Nie wiem. Wszystko jest jednolitą. Po świecie tronu się poruszał. Czy to nie jest trochę e, tak, tak, tak, jak jakieś wiesz? Yy... No, że nie da się zbudować klimatu właśnie trochę przez to? Znaczy nie, ak akurat, akurat yy, cały klimat, jeżeli chodzi o coś takiego, Rafale, by mi, bym nie miał z tym problemu, wiesz? Nie, nie miałbym z tym problemu, ale wydaje mi się, że opcje straszenia, yy, tutaj coś z tym straszenie powinni zrobić innego, to to by było, to i, i, i to by było w porządku. Yy, no i... Nie wiem, no... A powiedz mi jak design tego domu wygląda, czy on jest Kurde. taki jednostajny, cały w sensie, to jest cały jakaś jest... Duża, lo znaczy... duża lokacja w ogóle? Duża lokacja i jeszcze wychodzisz też na zewnątrz, tylko że jeżeli wychodzisz na zewnątrz to poruszasz się tak jakby z jednej części domu do drugiego. Nie, rozumiem, Więc... ale czy one mają jakąś taką wiesz, dużą różnicę, już mówię może o co chodzi, bo każdy się boi czegoś innego. Co zresztą zaraz przy Until Downie też też będę chciał podkreślić. E, mhm. Każdy ma tam jakieś rzeczy, które mniej lub bardziej powiedzmy go niepokoją, czy tam odrzucają. I częstym zabiegiem jest coś takiego, że z terenu, który jest nazwijmy to taki klasyczny i przyziemny, e, przechodzisz bardziej w głąb w teren, który jest niezbadany, nieodkryty. E, ja chociaż mam w kororach małe doświadczenie, to z pamięci nie mogę wyrzucić sceny bodajże z Silent Hilla dwójki, którą kiedyś tam ogrywaliśmy sobie z, yy, z kolegą, całej gry w ogóle nie pamiętam pomimo, że naprawdę długie godziny tam męczyliśmy ją, chyba nawet całą zrobiliśmy jakoś przez, przez jedno czy dwa posiedzenia, ale mi z całej gry tylko zapadł w pamięci moment, kiedy się właśnie schodziło bardzo długo w dół jakimś korytarzem, potem jeszcze schodami w dół i się dochodziło do jakichś zakopanych pod ziemią, nie wiem, starego więzienia czy coś w tym stylu, gdzie po prostu tam wszystko już było wymarłe co tam nie tyle co się schodziło, co się chyba spadało Yy, wiesz co, nie wiem, bo tam był jakiś szpital i tak dalej, różne rzeczy były, ale ja pamiętam właśnie długi korytarz, taki schodzący w dół i potem właśnie to, to więzienie jakieś tam stare. Yy, co więcej... Mmm... To nie tylko Silent Hill pokazuje, pokazuje takie rzeczy, tak? W down też mamy różnego rodzaju lokacje i, i też to nie będzie ani spoiler, ani jakaś tam odkrycie tajemnicy, że pod tym domkiem górskim, którym chodzimy, pod piwnicami jest tam ukryte jeszcze coś innego i zwiedzanie tych terenów, które w ogóle powiedzmy są jakby, wiesz, obdarte z jakiejś tam bieżącej ludzkości, tylko zapomniane przez wszystkich, to to to jest taki, wiesz, specyficzny niepokój, nie? A ty masz lokację, mówisz, że przechodzisz sobie z jednego domku do drugiego. Yy, mm -hmm. Wtedy się właśnie, tak wiesz, był... najbardziej zmienia klimat właśnie tymi teksturami, które po pokazują, że wiesz, że teraz jesteś gdzieś, gdzie wszystko śmierdzi i po prostu nikt nie był od stu lat, nie? I nie, wy mm -hmm. nie wyobrażam sobie tego budowania klimatu w tej grze, o której mówisz. Yy, na, tym polu, Jens... na tym polu, na tym polu. Jest, je, jest pewien klimat, ponieważ pamiętaj, że e, znaczy nie wiem, bo nigdy nie byłem e, niewidomy ale mam wrażenie, że jeżeli bym był niewidomy, to jednak ten słuch by mi się troszeczkę, nie wiem, tam wyostrzył albo coś, więc, więc ta gra próbuje grać tymi wszystkimi szumami, tymi, że chodzisz po deskach i tym wszystkim, jeszcze nie do końca wszystko widzisz i musisz sobie używać tej echolokacji, więc te, to wszystko na ciebie uderza, a ty po prostu nie, nie nadużywasz jej i po prostu używasz jej bardzo mało, w związku z tym mniej więcej tylko wiesz, gdzie idziesz i jednak cały czas grasz w pociemku, więc jakiś tam klimat tego wszystkiego jest, i to nawet jest, jest momentami fajne, jakiś tam duszek się pojawi, ona sobie coś tam pomyśli, i tutaj odkrywasz tą historię w sumie, która, która no, no jest w miarę w porządku. No, dupy nie urywa, ale, ale myślę, że nawet te, te, te kolorki całe da, dają radę. Tylko, ten... tylko to nie powinien być moim zdaniem horror. Tak, to um, kurde, pamiętam jak grałem w to sobie chodzenie, chodziłem sobie po świecie. E, Powinno być strzelanie. Nie, to, to, to powinien być po prostu symulator chodzenia bez horroru i, i, i to by było w porządku. A tu dali ten horror i ten horror moim zdaniem nie wyszedł, a zrobili to ze względu na to, że bohaterka jest niewidoma. E, I dlatego to wpierdzielili. E, m, powiem wam tak. Jak ta gra będzie za no dobra, no nie wiem no, no nie wiem, jak będą do o, niej dopłacać 30, kurse, 3, do, to 3, 3, 35 3, 35 35 to jeżeli ktoś tak w miarę le, r, r, r, lubi o, może inaczej, jeżeli podobał ci się Outlast to po mocnej promocji możesz spróbować Perception, bo mimo wszystko Perception próbuje być, być takim Outlastem w innym settingu, troszeczkę ale jeżeli nie lubisz horroru, w ogóle tego nie tykaj i yy, jeżeli masz za to płacić pełną cenę, też tego nie tykaj. No ale poczekaj, e, mówisz, że ty, granie ty, ty, mówisz, że gra nie jest horrorem, mówisz, że gra znaczy, być... jest horrorem. być. w jest horrorem, ale i... mówię, że nie wychodzi i... jej to tak? No ale y, raz albo dwa razy mnie tak delikatnie przestraszyło. No, no dobra, nie że jakoś no dobra, to, ale czyli, delikatnie mnie przestraszyło. Ale czyli może jak, ktoś, być może jak ktoś nie lubi horrorów, to właśnie mógłby w to zagrać. <laughs> no nie, no bo jak, jak nie lubisz horrorów, Rafał, to jesteś uprzedzony, tak? No nie, ale I, wiesz, ja Until Dawn o, zagrałem, nie, ja nie lubię jest. horrorów. Until Dawn, Until Dawn to zagrałem. nie jest horror, proszę. I się świetnie jest. bawiłem, ale też jest pozycjonowany jako horror, tak? O to ale to, że ci shop wyskoczy, wiesz, z szafki, no to... No ja wiem, ja rozumiem, tak, ale powiedzmy, że do Dunkey no, zaraz wreszcie. przejdziemy. To pytanie, Krystian, czy w takim razie, pomijając aspekt tego, czy to jest dobry horror, czy nie, bo to już ustaliliśmy, że nie jest, ale czy jako właśnie taki experience z tego doświadczenia bycia niewidomym, bo jak już zauważyłeś, to nie jest pierwsza gra, która porusza ten problem. Już kiedyś mieliśmy nawet coś na podcaście, ale nie pamiętam, co to było. No wiem, dlaczego do chcesz eee... dojść, to czy warto ze względu na to doświadczenie, że ona pokazuje, wiesz, no coś innego, jakieś inne spojrzenie, no, wiesz, no to jest jakaś wartość, czymś się wyróżnia, yy, stara się pokazać problem, którego na co dzień nie zauważamy, bo rzadko kiedy spotykamy niewidomych na ulicach, jeżeli tam nikt nie mieszka u nas w bloku obok i... No, ale słuchaj, no, niewidomi nie widzą tak, że wiesz, pukają laską i nagle nie masz, masz rację, że niewidomi tak nie widzą, no, ale tak. jeżeli jest to dobrze zaimplementowane, Eee, Świecie, to ta bo? gra nie jest Daredevilem, gdzie tak naprawdę on wszystko widzi kurwa super perfekcyjnie, tylko wiesz trochę chwiatu się biedny. przez cyferki zielone, tak? Dokładnie. I, I wiesz jest super kotem, nie? Tylko właśnie pewne ograniczenia powinna wykazywać i, i powodować, że wiesz, tak jak to co Krystian powiedział, że mm, tak jak w zwykłej grze, bierzesz kartkę, ale no ni ja nie wiesz, co na niej jest, więc bierzesz telefon i sobie jakoś tam skanujesz, radzisz sobie, nie? Ale powiedzmy, nie masz tej informacji od razu. Nie, nie wiem, jak to jest skonstruowane, ale wiesz, nie wyobrażam sobie tam, żeby mm, wszystkie informacje mogły od razu przyjść, tak? No co prawda, wiadomo, nawet Google tłumacz ci przeczyta teraz tekst bez problemu i... Nawet Słuchajcie, tylko jeszcze Google krótko tłumaczcie. dodam, że jeśli chciałby ktoś, nie wiem, zobaczyć, jak się czuje niewidomy, jest taka gra, chyba dwie części wyszły, teraz nie jestem w stanie sobie przypomnieć tytułu, ale na urządzenia mobilne wyszły takie tytuły, że gra się w nie z zamkniętymi oczami, wkładasz słuchawki do uszu i masz prowadzoną narrację po prostu. Ja tam pograłem o... w tę chwilę, bo centralnie się bałem tego, bałem się tych dźwięków. I wiesz, na początku ci mówię, słuchaj, tomu, umarłeś tomu co, jesteś trupem wiesz, obroć się w lewo, tam coś jest. I wiesz, głową obracasz tam w lewo i twoja postać się porusza w tamtym, wiesz, kierunku. I to jest ciekawe. Świetne, ja pograłem świetne, to, to 5 minut, bo centralnie się osrałem tych dźwięków, co nie? Co zamykasz oczy. Musisz, musisz to ogarnąć i, i, i nam dać tytuł koniecznie. No, Okej, okay, słuchajcie, odpowiadam już na ra Rafa pytanie... Nie, Rafał nawet e, przez te elementy, które tam są, nie ponieważ jest ich zbyt mało, tych elementów, żeby nie wiem, chociaż momentalnie mi się poczuć. Jeżeli, jeżeli, jeżeli mielibyśmy patrzeć pod tym kątem, to na palcach Rafale, no nie wiem, 8 sześciu, ośmiu, może 6 albo 8 rzeczy jest takich, w których może jakoś tam byś się troszeczkę zobaczył, jak ma ten niewidomy, tak, ale ale, ale to nie jest... Nie. Nie jest gra, nie, nie, która nie, nie. cię skłoni do refleksji jakiegoś doświadczenia. To za mało tego tam jest. Okay. Z, za mało za mało tam tego po prostu jest. Yy, przypominam, że po prostu stukanie... Słuchajcie. Stukanie... O, widzicie. Stukanie tą, tą laską o te deski to ja teraz w głowie słyszę, bo to jest jednostajny ten sam dźwięk. Oczywiście w zależności od, od terenów yy, możecie sobie odpalić tą echolokację na innych elementach. Może być to jakiś tam stół, może być to jakaś tam sofa, czy nie wiem, cokolwiek innego i te dźwięki próbują być inne, ale nie zawsze im się udaje. Więc bardzo często jest tak, że jeżeli walne echolokacją, dajmy na to w kaloryfer, to będzie taki dźwięk, jaki być powinien, ale na przykład walne w sofę, to będzie deska. A powinno Więc być tak, też... że nawet jak jesteś w większym pomieszczeniu, a w mniejszym, to usłyszysz bardziej echo albo głuchotę tego dźwięku. Powinno być to dopracowane, tak? Bo, bo tym pod dźwiękiem pod niektórymi grać. Tak, ale po, akurat to pod niektórymi względami jest Rafale zrobione. Te, te dźwięki wyglądają tak, jak powinny wyglądać, ale bardzo często nie są na tych materiałach, na których być powinny użyte. Dobra, słuchajcie, e, starczy, bo ta gra nie jest warta No ta gra trwa 3 godziny, a nie pół godziny. E, dokładnie tak, więc słuchajcie, jedziecie wy z Until Downem, o, jest w plusie i jest to dosyć świeża pozycja dla dla cebularzy, więc e, co, co tam w Antildeumie? Antildeum no, mam mieszane dosyć uczucia, jeśli chodzi o ten tytuł. Bo z jednej strony mechanika samej gry jest świetna. Według mnie zjada kurczę wszystkie gry od Taitel, gdzie wybory nie mają praktycznie żadnego znaczenia. Możesz na przykład się swoją postacią w grach tej, Ale tej masz w ogóle nie na myśli oprzymać. mechanikę czy konstrukcję, bo ja na mechanikę narzekałem, bo mnie na przykład te wszystkie otwierania klamek zamków strasznie wkurwiali. A, tak. Chodzi mi bardziej o te. o konstrukcję i wyborów, tak zwany efekt motyla, bo tam jest, jest takie menu. Całkiem fajne, bo możemy sobie w dowolnym momencie odpalić menu taką ściągawkę. Mamy tam kilka zakładek. Opowiada gra cała wiecie, o grupce tam znajomych, którzy wracają po roku od tragedii do takiego nie tyle opuszczonego, co na co dzień niewykorzystywanego mega fajnego, bogatej rodziny schroniska e, typowego takiego z filmów amerykańskich wiecie, w górach, nie? Narciarskiego. Jak w, w, w, w ten film z Jackie Nicholsonem śnie, nie powiedzmy. No, Tylko trochę mniejszy, bo tam jest a tu jest taki no i, no, i, tam się będzie coś działo, nie? nie będziemy star, staramy się jakoś fabuły tam bardzo nie zdradzać, ale wiadomo, że tam od samego początku widzimy, że ktoś nas obserwuje i, i ktoś tam jest jeszcze, nie? I od samego początku. To możemy zdradzić, sobie... że chyba jest psychopata, który zabija wszystkich. Tak, no to to jest na samym początku powiedziane, że jest psychopata. O tym, co się dzieje więcej, to, to nie będziemy mówić, ale na samym początku mamy e, trzy ekrany z, znajdźkami które są fajnymi znajdźkami o tyle, że są okraszone komentarzem. To są na przykład jakieś zdjęcia tej rodziny. I Mamy podzielone na trzy części. Pierwszy to jest historia tego psychopaty. Drugi to jest historia tych dziewczyn, które tam we wstępie w zeszłym roku miały wypadek. I trzecia to jest historia... Yy, historia górników, bo tam jest też kopalnia w tej górze i z tymi górnikami też coś się tam wydarzyło, nie? Jakieś tam wydarzenia. Tak, jakaś tam historia sprzed 60 lat. Historia sprzed 60 lat, dokładnie. I jakby zbieramy tam kilkadziesiąt znajdziek po 20, po 30 jest na każdej z tych zakładek. One są okraszone komentarzem, możemy je podejrzeć sobie później i są tam też zarówno do przeczytania całe te teksty, jak i okraszony taki komentarz, który powiedzmy co wynika z tego, To jest też ok, ale te znajdźki no, nie są aż tak ciekawe jak to temu, który Spodem, eee, tak, i to temy. Totemy to jest czwarty typ. Totemy są podzielone na jakieś pięć kategorii, które pokazują możliwy przebieg wydarzeń. Tak, i to jest na przykład ostrzeżenie o zagrożeniu, ostrzeżenie o możliwej śmierci, ostrzeżenie o y, szansie, i zależnie od tego, jak zinterpretujesz ten totem, może ci to pozwolić y, podjąć wybór taki, który, no nie wiem, będzie uznawany za bardziej pozytywny, bo fakty są takie, że grę zaczyna tam, nie wiem, ile jest osób w tym domku. Osiem. Osiem. jest, tak? To może być tak, że przeżyją wszyscy, a może być tak, że zginą wszyscy. Ilu ci przeżyło? I wiesz co, mi przeżyło... W pierwszym przejściu y, trzy osoby i chwilę później odpaliłem sobie ten ostatni rozdział i poprawiłem tam dwie rzeczy, które tak naprawdę schrzaniłem nie, nie przez wzgląd na wybory tylko na y, akcje y, bo, bo przy pewnych rzeczach y, mamy akcje tam kwadracik, trójkąt, kółko szybko wybrać i no, Quick Time i Eventy są Quick Time Eventy QTE namora. i no Czasami są wymagające dosyć, powiedzmy, mogą zaskoczyć. Jeżeli... O tyle są czasami fajne, że rozwiązaniem jest po prostu, żeby nic nie robić. Też, też to jest fajne. Mamy do wyboru powiedzmy... pociągnąć za spust, a możemy tego nie zrobić na przykład. Mm... Możemy wtedy wyjść na tym lepiej. Możemy wyjść na tym lepiej, dokładnie. To jest, to jest też jedno z rozwiązań. Nawet gra o tym podpowiada, więc to też nie, nie sugerujemy niczego, Poza tym to nie jest jakaś jedna sytuacja tylko. E... Może to nam pozwolić po prostu podjąć dobry wybór. Mi za pierwszym razem trzy, za drugim razem pięć osób przeżyło. Nie chciało mi się przechodzić tej gry jeszcze raz, żeby jakoś tam na siłę wszystkich zabić albo na siłę, żeby wszyscy przeżyli przeczytałem sobie za to dokładnie poradnik, który wskazywał na wszelkie możliwości tych efektów motyla, bo właśnie kolejna zakładka jest po tych to temach z tymi efektami motyla, czyli jest tam no co najmniej tam chyba 20 parę, 25, 26 takich zakładek, które pokazują co się wydarzyło i dlaczego. Tak? I jest to na przykład historia, że podejmujesz jakiś wybór, tam ci się pojawia ikonka takiego motylka, że jest to kolejny istotny wybór w grze. I pół godziny później znowu ci się pojawia i masz aktualizację tego samego motylka, że to co zrobiłeś pół godziny temu wpłynęło na to co się wydarzyło teraz i zależnie od tego który tam to jest motylek to może to mieć 2, 3, 5 stopni na przykład prowadzić do siebie przez kilka wyborów i tak dalej. Nie? Więc... Tak i to jest ta różnica co do gier tej, tej, tej gdzie wiesz Podejmiesz jakiś wybór, mogłoby się wydawać istotny, a tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Co najwyżej, jakaś postać to skomentuje czy coś, ale Pabuła i tak się będzie toczyć swoim torem. Tutaj, jak nie wiem, jakaś pierdoła może skutkować tym, że jakaś postać zwyczajnie zginie. Eee, może tym skutkować, a może być też właśnie wybór bardziej, znaczy, może być też bardziej. Może nie tyle, że wpływający na fabułę, co dający inne odczucie tobie do przejścia tej gry, bo moim zdaniem bardzo ważne w tej grze jest y, cała konstrukcja postaci. Y, czytałem, znaczy słuchałem też y, materiałów o Produkcji gry, które tam są zamieszczone, takie wywiady z tymi autorami, i, i, i nie tylko autorami, ale też aktorami, bo, bo tutaj mamy całkiem nawet kilka znanych postaci zatrudnionych do tego, żeby użyczyli twarzy postacią. Więc od początku zobaczycie, nawet jeżeli nie kojarzycie Until Down, to, to zobaczycie gościa, który w tym głośnym i popularnym, dosyć serialu o hakerze z problemem. Jakimiś takimi mentalnymi, czyli robot, ja robot, nie, Jak ten tytuł się nazywa? Tytuł tak, serialu. I robot no jest tam jeszcze gościu, który w Agentach Tarczy grał w poprzednich sezonach, dopóki go nie, nie zabili. Znaczy w sumie nawet w ostatnim grał, no ale to, to już inna kwestia. Eee, więc twarze będą znane i to jest duży plus, bo jest to, to są dosyć fajnie zagrane. Eee, jest polska lokalizacja, która mi się podobała i próbowałem się przyłączyć na angielski, żeby właśnie lepiej to odczuwać, ale szczerze mówiąc eee, wróciłem po jakimś tam czasie do mm, no ja z do... kolei zupełnie nie mam odwrotnie, bo ja jestem w stanie grać polskie, zlokalizowane gry, współczesne no, albo nowe, jakiś we, taki we... Baldur z Gage'a i Swindel, no to bardzo mi się podoba wiadomo, ale jeżeli wiesz, jeżeli ktoś yy, lubi z dubbingiem to nie jest na pewno tutaj źle wykonany. Można nie lubić w ogóle i wiesz, nie tolerować, ale ale biorąc pod uwagę samo wykonanie to jest na pewno zrobiony dobrze i, i na, to, na to nie ma co narzekać. Yy, jest zarówno dużo wulgaryzmów, jest dobrze te teksty są odniesione, te postacie... No tak, no to trzeba pochwalić, że nie ma tam choler i kurce i no nie, nie, lecą strasznie, strasznie jest dużo przekleństw, bo bo to się zachowują jak typowi nastolatkowie i wiecie potrafią uciekając przed czymś co, co je goni po prostu drzeć się w głosy kurwa kurwa macia pierdole i yy... no udziela się to jakby klimatem i Biorąc pod uwagę, że w polskim języku przekleństwa są bardziej cenione na pewno niż w angielskim, to, to tutaj jest też duży plus za to, że e, dobrze to zostało odniesione jakby na nasz język. Natomiast zmierzałem do przykładu. Ty powiedziałeś, że przez jakiś tam wybór za chwilę ktoś może umrzeć, no ale mamy tylko kilka postaci, tak? Osiem, więc nie każdy wybór jest aż tak istotny. I na przykład może być tak, że nasz wybór w żaden sposób nie wpłynie na to, co się wydarzy, bo na przykład jakaś postać proponuje nam, nie wiem, rozwiązanie, że wróćmy po plecak, który zostawiłem. I zależnie od tego, czy ty grając obecnie tą postacią, bo gracie przerzut Pomiędzy kolejnymi postaciami podczas y, każdego rozdziału, tam rozdziałów jest y, 10-8. 10. 10 rozdziałów. Każdy, każdy rozdział to. Każdy godzinę, godzinę gry opowiada, ale ta godzina gry działa w ten sposób, że najpierw grasz jedną grupką, jakby dwóch postaci, tudzież trzech, i potem się przenosisz, tam zegarek pokazuje, co w tym czasie robił ktoś inny, i znowu grasz te tam, nie wiem, 15 minut, nie? No i załóżmy, ty mówisz, że nie, lepiej nie idźmy, bo pękam, powiedzmy, boję się, albo to jest głupie, albo tam nie masz nic ważnego, i, i tak pójdziecie. Tylko ona pomyśli, że jesteś na przykład frajerem i później, jeżeli jeszcze jakąś drugą głupotę zrobisz, to się nie bzykniecie w domku, nie? Albo, załóżmy, będzie miała, wiesz, spodnie na dupie, a nie majtki same. Tego typu, tego typu rzeczy też są uzależnione od tych efekt, efektów motyla, nie? No i oczywiście są też takie kluczowe, które przy kolejnym przejściu gry warto sobie z jakiegoś poradnika sczytać, które właśnie wpływają mocno na, na tą fabułę. I przyznam szczerze, są że... Są też relacje między postaciami. To są ta też ta relacje między postaciami. Jakimiś przymiotnikami, że tam ten jest odważny. E, tak, pokazuje coś, pokazuje coś takiego, zarówno cechy charakteru i jeżeli ktoś standardowo jest odważny, a potem twoje wybory sugerują, że do końca nie jest, to, to ten pasek spada. Yy, tak samo jest z relacjami między postaciami, bo możesz coś przemilczeć a możesz coś komuś szepnąć, powiedzieć zdradzić, możesz kogoś skłócić między sobą yy, bo, bo właśnie powiedzmy za bardzo wiesz, rozwiniesz język albo się przypieprzysz zamiast zagrać na spokojnie i, i efekty są są różne tak? i to jest yy, ciężkie do stwierdzenia, jeżeli się nie wypróbowało wszystkich ścieżek to przyznaję, że tylko kilka Kilka rzeczy mi się chciało, powiedzmy, zbadać na, na różne możliwości, ale tych możliwości jest na tyle sporo, że, że każdy będzie miał tą grę trochę inaczej, odbierał. Bo każdy może się utożsamić, powiedzmy, bardziej polubić, jedną postać albo drugą i zagrać nią trochę inaczej. Ja tak miałem, że jak kogoś nie lubiłem, nie, którejś postaci to stwierdziłem, a podpierdolę ją, to jest suka, to to niech on wie, że ona się tam z nim, nie wiem, powiedzmy pogadała, przytuliła i tak dalej, nie? I, i, i to nie mi się, o tej samej postaci. Tak i to mi się, wiesz, to mi się jakoś tam ułożyło do końca i pomimo, że postać przeżyła na końcu, to wiesz, to, to cały czas to odczucie powiedzmy, miałem to samo a w odniesieniu do innej postaci potrafiła się ona zmieniać yy, przez całą grę, nie? to odczucie. Yy, więc to jest na pewno największy plus tej gry, że ilość tych tych rozwiązań no, jest, jest warta, warta uznania, tak? że cała gra potoczy się mniej więcej tak samo i te kluczowe punkty będą te same, ale dużo się po drodze będzie mogło zmienić. No To, to są plusy, a jakieś minusy, bo dla mnie to na przykład postacie są, postacie są tak irytujące z, z, z racji tego, że są nastolatkowie tam, zepsuci i tak dalej kurczę, myślący tylko o ruchaniu i niczym więcej kurczę, to no nie wiem, ja sam ochotę, miałem ochotę i wszystkich pozażynać po prostu, no, irytowały mnie te postacie też te motywy straszące no, raczej wszystko jest tak wiesz, motywy, motywy straszące, okej okay, to w sumie najważniejsza rzecz, zaraz do tego przejdziemy, ale dobrze, że powiedziałeś, że Całe towarzystwo, znaczy może nie całe, ale większość, przyjechało tam po tym, że albo z tą laską chcę zrobić romans, albo wreszcie się do niej odezwę, albo idę się z tą pobzykać. I bardzo, bardzo dużo tych odniesień jest do seksu, bo tam przyjeżdżają pary, co najmniej dwie są takie już ustalone, a kolejna jakaś tam próbuje jeszcze coś zadziałać między sobą. I to mnie kompletnie wytracało z rytmu, kompletnie. Potem się to skończyło bo kiedy troszeczkę gówno wpadło w wiatrak i trochę już jest mm, gęstsza atmosfera to już oni tak bardzo o tym nie gadają ale sam początek kiedy oni idą kurwa przez ten las no kiedy nie wiedzą, że będą jak Wiesz, nie wiedzą, że będą zażynani jak świnie nie wiedzą, że będą zażynani jak świnie, ale od samego początku klimat jest w miarę gruby i nie ma zbytnio jakichś tam pozytywności, tutaj, nie wiem, światło nie świeci, wszędzie jest ciemno jak w dupie itd. i tak dalej, oni dalej gadają, jak to zaraz się będą bzykać. To naprawdę trzeba być, kurwa, zdesperowanym, wiesz, nie ma szans, że ja bym tam w ogóle odczuwał jakieś takie emocje, nie? Będąc na miejscu którejkolwiek z tych postaci. No ale potem już na szczęście jest lepiej. Nie wiem, czy te od autorów tam słyszałeś słowa i nie wiem, czy to trochę oni dorabiali ideologię do tego, co im wyszło, czy faktycznie tak miało być. Natomiast oni... Wiesz co, ja już tak byłem, kurczę, na koniec. Już miałem dosyć tej gry, że Wyłączyłem. No, były tam nagrania. Były nagrania, i w tych nagraniach wyczytałem, co, znaczy usłyszałem coś, co w sumie dopasowuje mi się do tej gry, że oni chcieli zrobić początek, te pierwsze, załóżmy, nie wiem, tam dwie godziny, takie faktycznie z szablonowymi postaciami, które można, wiesz, w dwóch zdaniach przypisać sobie od razu do wyobrażenia, ale chcieli potem pokazać bardziej głębie tych postaci. I moim zdaniem to się udało, że. Gościu, którego od początku nie lubiłem, potem się okazał naprawdę w porządku, i gdzieś tam od dużo jego pozytywnych tam stron odnalazłem, utożsamiłem się i tak dalej, i tak dalej. No, ja jestem raczej taki. Wiem, że jak ktoś jest specjalnie kreowany na takiego dubka, żeby go nie lubić, to później się okaże najbardziej w porządku gościem. To są oklepane motywy. Zresztą cała gra stoi oklepanymi motywami. Takimi, że wiesz, idą gdzieś jaskinią. O, coś usłyszałam gdzieś, kurczę, może pójdę to sprawdzić i wiesz, tam z kolei masz do wyboru, że albo idziesz, albo to lenosz. ale no debilizmy fabularne, jako że to jest slasher, taki wiesz, robiony na slasher klasy B, to wiesz, oni idą gdzieś jakoś tam powiedzmy piblica, kurczę, widzą nagle, że kurczę, idzie morderca i... Oni, wiesz, zachować czujność, kurczę, mieć go cały czas na oku, to oni gdzieś tam w ogóle, wiesz, zwracają uwagę, patrzą się na jakieś przedmiot, wydwoje, nikt pleców nie pilnuje, wiesz. Zero w ogóle jakieś tam, kurczę wiesz, ostrożności zachowanej. No ja miałem z tym problem straszny. Wiesz, no może, może dlatego, że nikt z nich nie jest graczem. My mamy taką wrodzoną, wiesz, przygotowaną wewnętrzną jakąś e, ochronę przed zombie, wiesz, patrzenie na plecy i tak dalej już w, w genach można powiedzieć. No dobra, ale instykt samozachowawczy. Gdybym ja wiedział, że kurczę, wiesz, grasuje jakiś, wiesz, morderca Pierwsza cała grupa by była razem. Wszyscy do siebie wiesz, plecami, kurze, każdy patrzy w każdą stronę. No wiadomo, no ale to, to, to jest to klasyka. To jest klasyka, że... No ok tak, to, ale to to, to, jest, że to jest, wymyślił wiesz, najpierw, że rozdzielmy się nie, i wy tędy, a my tędy. To... No tak, to, tak, to, to ja to rozumiem, że tak. to jest taka konwencja, no ale ja po prostu nie lubię takich filmów i no to też nie trzęsnie w tym, ale okej. Okay. No dobra, natomiast jeżeli chodzi o samą fabułę i twisty, które ona zapewnia to przyznam szczerze, że byłem zaskoczony. Byłem zaskoczony co najmniej tam ze 2-3 razy zwrotami akcji, które tam się pojawiły. Coś mi mogło od początku nie grać, ale, ale takiego nie przewidywałem rozwoju wydarzeń, który był. Więc to było A w jest ciekawa. Są bardzo ciekawe też te, o których warto wspomnieć. Te, co rozdział mamy, siadamy, mamy widok z pierwszej osoby i gadamy nagle z psychiatrą który nas pytał o jakieś różne lęki, kogo lubimy, kogo nie właśnie, lubimy. No właśnie, właśnie o tym miałem powiedzieć i ten motyw był już wcześniej wykorzystany w Silent Hill, Shattered Memories. To była taka odświeżona pierwsza część, że zamiast tam rdzewiałego miasta mamy całe takie zimowe i zamiast jak się robi syf, to nie że tam ściany się nagle rdzą, pokrywają tylko wszystko lodem. Zachodzi. tam właśnie był taki motyw, że, że się, się siadało właśnie z psychiatrem i on cię pytał o twoje lęki i tutaj też został wykorzystany. No psychiatra to mi bardzo przypominał Piotra Frączewskiego, za co go bardzo szanowałem. <głos> A mi z kolei nie e... wygląda w ogóle na psychiatrę, tylko na takiego kurczę gangstera, kurczę, nie wiem, gościu z rodziny. No prawa. to dlatego wiesz. mówię, że Piotr Frączewski, tak? I, I wiesz, i kiedy... kiedy on ci mówi tam różne rzeczy na początku zadaje ci pytania, czy to zdjęcie, wiesz, jakie emocje w Tobie wzbudza. Nie? Potem wiesz coś w tym stylu, potem wypowiadasz, jak już poznasz trochę postacie, yy, kogo bardziej lubisz, kogo bardziej nie lubisz. Yy, jest moment, w którym mówisz na przykład yy, rzeczy, które ci się nie podobają, czy też których się najbardziej boisz, nie? I robisz taką, tam jest powiedzmy, nie wiem, osiem opcji do wyboru, najpierw wybierasz wiesz, cztery wybory i potem jeszcze z tych yy, dwóch, które wybrałeś, to, to kolejną, kolejne pary się tworzą, nie? I efekt jest taki, że jeżeli wybierzesz sobie, załóżmy, nie wiem, klauna, szczura i flaki, przykładowo, to Potem spotka Cię gdzieś tam na jakimś etapie yy, w mniejszym bądź większym stopniu to właśnie, co wybrałeś. I to macie Cię przestraszyć bardziej. I to jest fajna, tylko że mało wykorzystana mechanika. No, to, nie wiem jak gra wygląda, wiesz, jakbym wybrał coś innego po prostu. Nie no, ale... Mm... Ja złapałem te efekty, nie? no To jest tak, że, że wiesz... Tak, jeżeli... tak, bo to widać, tam wybierzesz flaki, to gdzieś te, te flaki i Znaczy flaki, tak. nie, wiem, nie wiem na ile były, ale no to na zasadzie szczura, czy, czy tam karalucha, tak? To to dosłownie jakieś tam dwa momenty były, kiedy te, ten szczur się pojawił, czy, czy karaluch, nie? To miało tam powiedzmy wzbudzić efekt. Gdyby to, wiesz, było mocniej trochę nasycone, może, czy inaczej, bardziej przy, przyrysowało tą konstrukcję... Straszenia, że, że wiesz, w jednej opcji będziesz miał typowego scare jumpa, a w drugiej coś cię zaatakuje w ogóle z dołu nie? w inny sposób, to wiesz to by było. Może trochę ciekawsze, tutaj to jest tak, no nie wiem, tak zapisz jako, ja to tak nazywam, że, że to jest tak naprawdę to samo, tylko z inną teksturą nie wykonane, no ale, ale ogólnie pomysł ciekawy, fajnie, że coś takiego się pojawiło, no i faktycznie budują klimat, bo też się zmieniają, to nie jest tak, że siedzisz cały czas w tym gabinecie, tylko widzisz, że coś jest nie tak. I nie masz pojęcia co. Bo na początku ten gabinet jest elegancki. Potem jakieś tam są niepokojące obrazy z tyłu. Potem jest jakiś taki gdzieś indziej jesteście. W jakimś takim bardziej obdrapanym budynku. nie? Coś się zmienia, co na biurku leży. Więc przy każdej takiej przerwie, gdzie dosyć pasywnie tam słuchasz tego, co ten gościu do ciebie gada i ewentualnie podejmujesz jakieś wybory, to... To buduje to klimat, bo pogłębia się powiedzmy ten element. Tam się coś y, dzieje niedobrego i, i, i za chwilę powiedzmy wchodzisz w kolejny rozdział już bardziej y, nie wiem, bardziej zaniepokojony. Z kolei to mnie trochę wkurzało, że po każdym z tych rozdziałów miałeś takie krótkie przypomnienie y, nie wiem, w ostatnim odcinku co się wydarzyło, nie? I tam jakieś wiesz, y, w stylu serialowym powiedzmy taki skrót dziesięciosekundowy. Y, Ostatnich wyborów, ale moim zdaniem to było tylko po to, żeby zakryć loading, bo to nie miało żadnego większego sensu, jeżeli gra się robi No albo na... zrobić też taką motoczkę, że to jest serial, powiedzmy. Mm, no tak, tylko że grasz ciągiem, więc nie musisz sobie przypominać tego, co robiłeś 5 minut temu, nie? gdyby to było A tak, nie Ale niekoniecznie, wiesz co, można to ogrywać, wiesz, no, ja na gry naraz nie przeszedłem. Nie, ja też nie przeszedłem naraz, bardziej mi chodziło o to, że nie ma, wiesz, po zakończonej scenie tego u psychiatry, po prostu od razu płynnie przechodzisz do rozgrywki, nie? Którą przed chwilą. No tak, jest to trochę męczące, jak więc... grasz, nie wiem, cztery rozdziały naraz i każdy ci tam przypomina. Mm, to, tam, to tam po, po prostu kończy. trochę tam nie miało sensu. Inaczej mogliby to skonstruować, żeby to miało sens, nie? Albo żeby te przypomnienia, załóżmy przy loadingu, wiesz, kiedy włączasz grę jako od zera, to powinny się wtedy pojawiać, nie? To wtedy jest spoko. No i dobra, no to fabułę powiedzieliśmy sobie, że jest całkiem spoko, fabuła potrafię... jest okej, okay. jest okej. Okay. Dla mnie zarzut to do straszenia. No, gra ja mało tak buduje jakieś tam napięcie, takie jak wiecie, wielokrotnie dzisiaj przytoczony Silent Hill, że samymi dźwiękami już nie boisz się tego, co widzisz, tylko to, co słyszysz, to, co cię otacza. Tylko takimi chamskimi jumpscarami, ci po prostu straszy. I... No, zresztą... To mi się nie podoba akurat, no to dla mnie jest, jest słabe. No i tu jest właśnie kwestia tego kto jaki poziom wyznaje horroru, strachu i, i bania się, bo każdy lubi coś innego. Ja nie lubię horroru, więc tutaj ten lejtowy klimat mi odpowiadał. Puściłem sobie w miarę to cicho, nie na słuchawkach, więc też nie, nie wkurzały mnie żadne jamskery czy, czy inne hałasy. I to, że się zasadniczo nie bałem jakoś strasznie. To było dla mnie zaletą, a nie, nie wadą. Bo jasne, jasne. Też nie podchodziłem do tej gry. Jak Dokładnie, skupiłem się, się właśnie na... Mnie historia de... i te wszystkie zależności. Tam. Historia i zależności to, kontykę, to są nie? mocne punkty tej gry i... i to warto sobie przejść. To jest i... coś, dlaczego warto sprawdzić tę grę, bo tego nie ma w każdym tytule. To jest prawdopodobnie unikatowe dla tej gry. Czy wiesz, no są, mamy, mamy, mamy gry, gdzie są różne zakończenia, gdzie w rpg ach powiedzmy też y, od Twoich wyborów potrafi się tam wiele potem wydarzyć, nie? Choćby, żeby no jasne, wiedźmy, Daleko jasne, nie szukać w Wiedźminie, bo my w każdym odcinku musimy tam przypomnieć coś i pochwalić Wiedźmina, więc y, jak najbardziej tam też. I jak przeczyta się jakieś analizy na YouTubie, po, poogląda czy przeczyta, to też nie spodziewałem się nawet, że tam jest tyle opcji powiedzmy zakończeń. Standardowo grając sobie za pierwszym razem, bo w ogóle ich nie zauważyłem nawet. nie, Bo tutaj jest wprost pytanie, czy wybierasz A, czy wybierasz B. Tam w Wiedźminie to było tak, że yy, mówisz, że Dwie, dwie, trzy opcje są idealne, ty nie wiesz nawet, jaki, wiesz, jakie będą konsekwencje. Nie? Po prostu mówisz zgodnie z tym, co chcesz powiedzieć i, i to, to robiło, robiło jakiś efekt. No ale to miało swoje tam plusy i minusy. No. większa jakieś utożsamienie się z postacią, a nie skupianie na tych efektów motyla, a to właśnie na tym Antimedown się skupia. Tak? Nie bez powodu mają ten ekran, w którym sobie możesz to porównywać i patrzeć, co tam się wyniknęło z czego. No dobra. A jak... A, a ja jeszcze chciałem się spytać, tam jest jakiś dubbing? Czy, no jest dubbing, mówiłem o tylko... polonizacji. Jest pełny dubbing, więc całkiem fajnie e... wykonany. No tak, tylko bardziej, bardziej się, chciałem się spytać, czy sprawdzaliście, czy można zmienić na oryginał? Nażywca w grze możesz w dowolnym momencie zmienić na oryginał, zostawić polskie napisy albo całkiem oryginał. To właśnie dobrze. No to, to jest ważne, bo... teraz kupa gier ma nas przepisany po prostu polski język nie można no zmienić właśnie. na angielski dubbing co, no. i, co i jeszcze na się. koniec mogę powiedzieć, że no to chyba podstawa jest w horrorze gatunku, ale tutaj jest to dobrze wykonane moim zdaniem, praca kamery praca kamery jest ok, ona jest zaprogramowana w odgórnie we wszystkich tam lokacjach stoi sobie tam, gdzie, gdzie powinna stać, ale ciekawostką są takie elementy, że na przykład y, idąc sobie przez las, y, przez dany fragment na przykład obserwujemy siebie i widzimy, że ta kamera to tak naprawdę są oczy kogoś, kto nas obserwuje. Nie? A więc to od no To razu... też znany i lubiany yy... pan w pierwszym Tak, ale wiesz, ale jest to, no, Silent Hill, wiesz, trudno dogonić. On, on, wtedy odkrywał nowe obszary. Tutaj przynajmniej dobrze, że czerpią, wiesz, ze sprawdzonego źródła i dobrze, że to jest, nie? Bo mogło być o wiele bardziej płasko, a, a tutaj ta kamera jest ok. Yy, graficznie też moim zdaniem to stoi na zdecydowanie zadowalającym poziomie. Jest różnica kiedy pomieszczenie jest szczelnie zamknięte, jest różnica kiedy okno jest wybite, jest różnica kiedy tam kurz się unosi w pokoju czy jakiś pył, jakieś nieczystości w powietrzu, światło tam sobie fajnie pracuje, więc pod tym kątem zarzutów jakoś nie stwierdzam co ciekawe tam jest sterowanie oddzielne latarką, czy też latarnią czy czymkolwiek źródłem światła, telefonem co sobie świecimy, bo różne źródła światła mamy światła i zwykle jest tak, że możemy sobie jedną gałką to źródło odpowiednio tam trochę delikatnie oczywiście ale regulować tak i, i to też jest zawsze tam na plus, nie? że nie jest to takie sztywne no to jest tak po prostu, że prawą gałką sterujesz prawą ręką której masz latarkę no dokładnie, ale to, to pomaga trochę powiedzmy się wgryźć w tą grę, nie? Bo, bo zawsze kiedy to światło jest na sztywno z postacią zbite, to to wszystko się tak spłaszcza strasznie, nie? Jest nienaturalne, a tutaj trzeba, trochę sobie trzeba pomóc czasem i, i jest duży plus. No i tyle. dobra. Yy, ja mam jeszcze do was pytanie już już na samkanie, czy kupilibyście za, za pewną cenę, czy jednak e, tylko i wyłącznie na pusie miałem zamiar kupić to za pełną cenę ale teraz znając już tą grę absolutnie nie no dobra ale teraz ta gra i tak nie stoi za pełną cenę, kupił... za pełną cenę. Pewnie, ale gdybyś ją kupił ale gdybyś ją Rafale kupił na premierę to byś tak a kurde ale zjebałem czy, czy byłoby w porządku? Wiesz co, nie byłoby w porządku, bo to nie jest gra, która jest dla mnie, wiesz, ja nie jestem jej odbiorcą. Bo no tak, w sumie tak. Ja, ja okay, sobie dobra. obejrzałem ją jako raz, że historyjkę, a dwa o obejrzenie mechaniki, nie? I, i to nie była gra przeznaczona dla mnie. Ale mm. nie przypominam sobie też, żeby Tomek, który ją ogrywał, był jakoś bardzo niezadowolony z tego powodu, nie? E, gdzie ogrywał ją na premierę. Jasne, no, no jako przygodówka, to, no. to jest bardzo dobra. Mhm. E, tak. E, dobra, słuchajcie, będziemy kończyć, będziemy kończyć podcast. Ja jeszcze sobie e, tak pomyślałem, że e, grając w Perception, bo chciałem e, się do tego odnieść, miałem... E, po prostu szkoda mi było tej gry, po prostu żal mi było tej gry, jak tam było coś spieprzone, że, że zabrakło mi tej jakości i świeżości w tym tytule, a widziałem tam ogromny potencjał. I jeszcze chciałem powiedzieć jedną opcję właśnie, bo pytałem się o ten, o ten dubbing i tą polinizację, właśnie czy można to zmienić w ogóle w nie jest tak, że wyobraźcie sobie, że sobie gracie, macie tylko i wyłącznie napisy, więc te napisy lecą sobie po polsku, lecą, lecą, lecą, aż w końcu idą po angielsku i pójdzie znowu po polsku i właśnie taka jest polonizacja Perception w sumie taka jest cała gra to tyle w sumie na zakończenie Słuchajcie. zabieram ci na minutę no? głos nie będę na, na, 40 na 40 sekund wiem, wiem, mam licznik, widzę ile czasu mamy więc tak, e, idźcie do kina na Spidermana, bo, bo jest to fajny film i oddaje klimat Spidermana takiego, jaki powinien być, czyli szkolny, licealny, młodzieniaszek i odpowiedni humor i, i wszystko powiedzmy, że pasuje w tym Marvelu. Moim zdaniem jest to jeden z lepszych Marveli i, i na szczęście jest bardziej właśnie przyziemny, lubię takie przyziemne, yy, jego ten przyziemny klimat niż tam znowu jakieś wiecie kosmici i, i ratowanie wszechświata przed nie wiadomo czym na Baywatcha już nie pójdziecie bo już wycofali skin, ale sobie gdzieś tam możecie go luzem obejrzeć, bo całkiem jest zabawny, chyba, że mocno was irytują, dowcipy o fiutach na każdym kroku, ale mimo wszystko śmiałem się... no tego to było za dużo tego było za dużo, ewidentnie ktoś tam miał problem ale mimo wszystko było też dużo momentów takich, przy których no nie sposób się było nie śmiać jeżeli chodzi o Baby Drivera, to jest to bardzo fajny film, który nie każdemu będzie się podobał i jest na YouTubie oficjalnie przez yy, tam dystrybutorów filmów udostępniona pierwsza scena 5-minutowa z groszem. Eee, obejrzyjcie ją sobie i zobaczcie, czy Wam się to podoba. Muzyka w tym filmie i dopasowywanie wszystkiego do muzyki, do jej tempa jest tutaj kluczową rzeczą w, całej jakby, w całym przedstawieniu. Więc jeżeli Wam się to będzie podobało, to przez cały film się będziecie na pewno dobrze bawić, bo ona nas nie opuszcza ani na chwilę. I ta scenka w zupełności oficjalnie jakby udostępniona pokaże Wam czego się spodziewać po dalszej części. Jeżeli chodzi o Transformersy, to nie idźcie na nie. Wiecie, że jestem fanem oddanym od 25 lat, ale po prostu to, co tutaj się wykonało, to, co się odjebało, to po prostu, to jest dramat. Kurwa. To jest dramat i, i nie będę tego okraszał żadnym innym słowem. No, niestety. Transformersy to eee, jest y, tragedia. Król Artur to jest dla mnie majstersztyk, to jest po prostu nowoczesny film o, o słabo mimo wszystko wyeksploatowanej historii króla Artura i tam miecza, ekskalibura i tak dalej. I to, jakim on jest przekozakiem, a każdy lubi oglądać filmy o przekozakach, to jest po prostu mega, mega fajne widowisko i to z gorącego serca Wam polecam, a tutaj będzie problem, bo też filmy wycofują z kin, a warto pójść na niego do kina. To tyle ode mnie. Dobra, więc słuchajcie, będziemy kończyć 90. odcinek. Słuchajcie, standardowo wchodźcie na bezimienny.pl, tam zamieszczamy odcinki. Jesteśmy też oczywiście na Facebooku, więc na naszej grupie coś zawsze wrzucamy. Poza tym oczywiście, słuchajcie, Black Widow Radio, tam wrzucamy na, na nasz podcast, no i na Save Project, wchodźcie na stronę Wojtka, Wojtek ostatnio nas nie wrzuca, ale przynajmniej wchodźcie tam, zobaczcie co Wojtek sobie pisze od czasu do czasu i czym zarządza. Słuchajcie, i to tyle, 90 odcinek, będziemy pomału kończyć. Mam nadzieję, miło że Ci się podobało wspólne nagrywanie z nami? Pewnie super było. Bardzo dobrze, słuchajcie, oni już mamy w pół do pierwszej w nocy, więc jest grubo, więc kończymy. Standardowo był ze mną dzisiaj w odcinku zapalający papierosa, który w sumie rzuca fajki, Rafał Domyski No, ale przez nagrania zawsze trzeba sobie zrobić jakąś przerwę. No, pozdrawiam wszystkich ciepło, dobranoc. Był z nami nasz gość, czyli... Miłość, Miłosz Matysiak? Tak, to ja. Dobra, trzymajcie się. Hej. Dziękujemy Ci, miłość. I oczywiście, za pierwszym mikrofonem, ja byłem ja, czyli Christian Kender, a my standardowo słyszymy się już normalnie za dwa tygodnie, więc. Do słyszenia, drodzy słuchacze.